Audycja Kader Kaderci dzisiaj odcinek 45. Naprzeciwko mnie Krzysztof temczyński Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Kolejne dwa tygodnie za nami. Nie da się ukryć. Nie da się ukryć. Słyszeliśmy, że do Poznania kolejny raz ciężko się dostać. Tak. I ciężko się wydostać. Tak. Jakoś ten Poznanie... Znaczy nie byliśmy na Comics World? Ale gdybyśmy byli, to pewnie byśmy jeszcze byli w pociągu. Pewnie tak. Natomiast inne imprezy też się odbyły. Takie około komiksowe. No, Comics Wars jest bardzo komiksowe, ale była też taka impreza jak Sabbath Fiction Fest w Kielcach, na której miałem przyjemność być. Chociaż przyjemność tym momentami przeradzała się w straszną handrę i ogólnie było początkowo dość dziwnie. I właśnie tak chciałem troszeczkę opowiedzieć o tym pobycie. No to opowiedz. E, Sabbath Fiction Fest 2017, jak nazwa wskazuje, w Kielcach ponieważ jak Sabat to muszą, musi być świętokrzyskie okolice, więc Sabat odbywał się w, na terenie Targu w Kielce, gdzie największe wrażenie na, na sam początek zrobił dla mnie ten chyba elewator zbożowy, który tam był po hmm. drugiej stronie. Elewatory zbożowe to są przepiękne konstrukcje. Tak, no właśnie jak zobaczyłem od razu zdjęcia i do ciebie leciały, bo mówię na pewno ci się spodoba. Same targi Kielce bardzo fajna, bardzo fajna miejscówka. Nie powiem. Gdyby ten niesławny komikon się tam odbył, to faktycznie byłoby mega dużo miejsca. Sabbath fiction odbywał się tylko na jednej czwartej miejsca, czy nawet troszkę mniejszej ilości miejsca zaplanowanej pod ten komikon, którego nie było. Ale pewnie wynajęcie całych, całych targów to są jakieś gigantyczne tak, pieniądze. Tak, więc... tak, to, to, jest, to jest kosmiczny koszt, ale chciałem powiedzieć, że nawet pomimo tego, że to była tylko tam jedna czwarta, czy może nawet jedna piąta tej lokalizacji planowanej pod Comic-Con i tak było strasznie dużo miejsca. Więc gdyby... Ale było tak, że czułeś, że jest pustka? Eee... Dojdę do tego. <laughs> okay. do, Dojdę do tego. Sama lokalizacja, y, samo miejsce, o bardzo fajne, ale dojechać tam, oj, to już był problem. Ponieważ y, y, targi kieleskie są na samym uboczu y, Kielc, żeby nie nazwać tego czarną dupą Kielc. I y, przyjechałem w, w od poniedziałku do piątku w okolice, bądź też pod same targi Kielce, nie jest problem dojechać. Natomiast ja przyjechałem tam w sobotę i problem już był. O ile w sobotę y, Spe kursuje specjalna linia w Kielcach, która jedzie właśnie pod targi kieleckie. O ile coś tam się akurat w dany weekend dzieje, ale ona kursuje raz na godzinę, mm -hmm. przez 6 godzin dziennie, więc jest to takie A trochę, więc możesz nie wrócić. <gry> więc mo mo można nie wrócić, jak się przegapi. Natomiast y generalnie, no, no, od centrum Kielc dojechać tam, to jest kwestia 20-25 minut, jeśli siedzie y autobusem. Y natomiast. Problem był taki, że wokół tych targów kieleckich kompletnie nic nie ma. Więc trzeba było po prostu liczyć na to, że organizatorzy sabatu dadzą radę zorganizować wszystkie fajne rzeczy na miejscu typu gastronomia. No a to się niestety nie udało. No już takie, pierwsze takie nie najlepsze wrażenie miałem, gdy przyjechałem na, sam, na samo miejsce, ponieważ na stronie wydarzenia było napisane, że trzy pary wejść będą otwarte. No, były otwarte ostatecznie tylko jedna, jedna para wejść. Mm, I musiałem cały. Przejść teren górą wyjść do Nie, nie, nie. Musiałem ca cały teren festiwalu przejść dookoła. No, był to pewien problem, ponieważ przyjechałem tam w okolicach godziny 12.30, a o 13.00 miałem prelekcję, więc takie bieganie dookoła terenu było mało interesujące dla mnie, no, ale udało się zdążyć. Mm, no, właśnie, gdy już. Udało się tam wejść i e, tą pierwszą prelekcję przeprowadzić. Mhm. Miałem dopiero czas, żeby sobie pooglądać tak naprawdę, co, co tam się dzieje. No i wydarzenie wyglądało całkiem fajnie. Dużo planszówek, dużo retrogierek, były stoiska z książkami. M, można było kupić różne, różne gadżety. No taki standardowy festiwal e, fa fantastyki, który nie, nie był za duży. Nie ma, nie ma co to porównywać do Pyrkonu czy innych tego typu, tak dużych, większych wydarzeń typu wiem, Polkon czy... A do Modlina? Yy, no większe niż Modlin, zdecy większe niż Modlin. zdecydowanie. Yy, no i generalnie było co robić do momentu, w którym człowiek się nie zrobił głodny. Gdyż okazało się, że gastronomia składała się w tym roku z jednego stoiska, gdzie menu składało się z kiełbaski z grilla że berek z grilla, cukini z grilla, koniec. I był to problem. Dla mnie był to problem, ponieważ no, najeść się czymś takim jest ciężko, a w pobliżu nic nie było. Więc w, o ile w sobotę miałem jeszcze w programie taki dwój pół przestój i postanowiłem zebrać drużynę i wybrać się w, na quest. Mm -hmm. I co się, co się zresztą udało to w niedzielę już problem był większy bo miejsce w którym byłem w sobotę w niedzielę już było zamknięte. Ogólnie mam takie wrażenie że w Kielcach w niedzielę wszystko było zamknięte. I bardzo dobrze. Niedziela wolna od wszystkiego. Od podcastów też. Ne, ha. Ne, ha, ha, ha, ha, ha. No ale generalnie jeśli chodzi o, organi o mm, kwestię organizacyjną no, tej gastronomii i innych rzeczy, to tak właśnie sobie miałem okazję porozmawiać troszkę z organizatorami No i tutaj wyszedł taki smutny, yy, smutny obrazek organizacji czegoś przez fanów za stosunkowo niewielkie pieniądze, ponieważ no, nie, nie mam tutaj absolutnie pretensji do organizatorów. Yy, okazuje się, że po prostu były podpisane umowy na odpowiednie rzeczy, ale były one prawdopodobnie skonstruowane tak, że yy, nazwijmy to umownie, dostawca jedzenia mógł w dowolnym momencie powiedzieć, a w sumie nie przyjadę i, i, i mógł to zrobić. No i tak też się właśnie w tym roku stało. No to szkoda rzeczywiście. <śmie> miało być troszkę więcej tej gastronomii, ale po prostu e, no zdecydowali się jednak nie przyjechać. Podobnie rzecz miała się z dostawcą wody. Wiesz, jest taki zwyczaj, że w tych salach prelekcyjnych jest, no. za jest zawsze woda, no, no to nie było. Ojej. No i to znaczy to też nie był problem, bo tam pięterko niżej był, był automat, prawda, z jakimiś tam kawa, herbata obok drugi automat z napojami takimi słodzonymi, więc to nie był też jakiś problem. No, to no ale jednak ta... wiesz, jednak woda, woda się przydaje, nie? Jak najbardziej. Wiadomo, nie mówimy tu, że to będzie jakieś, zapomniałem nazwy tej drogiej wody w włoskiej w szklanej butelce. Aquapanna? San Pellegrino? Chyba to. Perier. Perier, o, o też, też jest taka, no. Ale jest na przykład woda świętokrzyska, kojarzysz? No, kojarzę. Kosztuje 3 zł za sześciopak. To jest kosmos dwulitrowy. Mhm. Jest całkiem, tak, całkiem niezrozumiały. Tak, prawda? Jest, zwłaszcza jak na taką wodę. Piłem kiedyś tą Weronii coś tam, które jest. Wydobywana w Radomiu, nazywa się w Weronii smakuje jakby była wydobywana z basenu. Nie polecam. Okay. Wracając. W, wracając. Y, generalnie właśnie te, no pomijając te problemy organizacyjne, to jednak y, jako, impreza jako całość mi się podobała. Y, za jeszcze w pewnym, za, za momencie coś trochę ponarzekam na, na jedną rzecz, ale ogólnie wrażenia są jak najbardziej dobre, bo i, i fajnie czas spędziłem. Było na czym przede wszystkim ten czas spędzić. Były fajne, interesujące prelekcje. Generalnie, no tak jak mówię, w sobotę miałem takie 2,5 godzinne okienko, ale to było chyba jedyne takie okienko, które, które miałem, bo z, z, miałem po prostu dużo rzeczy do, do, do zrobienia tam I, i fajnie ten czas leciał. Pierwszy raz w życiu pojechałem na jakiś festiwal tudzież konwent, i z nastawieniem na spanie w Sleep Roomie trochę się tego obawiałem. Obawy trochę wzrosły, gdy, gdy przyjechałem na miejsce, okazało się, że sliprum jest całkowicie zapełniony. Na szczęście organizatorzy zadziałali i otworzyli drugi. Wygospodarowali takie miejsce, które było nawet większe niż ten pierwszy sliprum, więc więc mogłem się spokojnie rozwalić. Gdzie mi się tylko żywnie podobało? No, no Parawan. I, tak, normalnie, a co? I było, I było pod tym kątem akurat. Fajnie, że tam, gdzie można było jakoś zareagować, organizatorzy jak najbardziej szybko reagowali. No to bardzo na plus. Prelekcje, o których już wspomniałem, odbywały się w takich fajnych, klimatyzowanych salach z nagłośnieniem i ogólnie to było, to było takie... <głos> żadnych przytyków do żadnych <głos> innych festiwali. Tak, ale, to, ale to było takie właśnie, wow, to tak można, nie? I te, i te sale były ustawione na takim pięterku tuż, tuż właśnie dosłownie nad strefą retro gier. Więc to było dosłownie 3 minutki wejść, a 3 minutki, minuta wejść po tych schodach i, i na tą projekcję przyjść. E, właśnie retro gry pie, też pierwszy raz zdarzyło mi się usiąść do tych wszystkich starych konsoli i popykać w gierki. Okazuje się, że tak samo w stare jak i w nowe gierki jestem fatalny, ale przynajmniej... Ty. Znam to. Zawsze jak odświeszam sobie te stare gry to się zastanawiam jak ja w to grałem kiedyś. Tak, no to potrzebowałem chyba z siedmiu czy ośmiu podejść, żeby przejść pierwszą planszę w Mario, co jest chyba żałosne, ale, ale w końcu się udało. Natomiast wracając jeszcze do tych projekcji, większość była bardzo fajna, hmm. aczkolwiek tutaj tak zauważyłem, że program był traktowany dość swobodnie, w sensie takim, że na przykład jedna projekcja, na której byłem bardzo ciekawa swoją drogą o, o tym, o folklorze słowiańskim, zwłaszcza pod kątem potworów, strzyk, te, tego typu rzeczy, bardzo fajnie prowadzona, bardzo zabawnie prowadzona, skończyła się po 25 minutach. I to było taki jedy, takie jedyne zaskoczenie. W programie było godzina. Więc e, tak, tak, takie zaskoczenie, że to, to się bardzo szybko skończyło. Z kolei inne prelekcje, które się przeciągały, to, to akurat było fajne że po prostu jeżeli chcieli osoby które siedziały na tych prelekcjach chciały dalej rozmawiać na dany temat po prostu przechodziły do innej sali i kontynuowały tą prelekcję. Natomiast e, po, e, użyję teraz two, twojego, twojego e, zwrotu który mi kiedy napisałeś w Łodzi. Byłem na prelekcji poświęconej Warcraftowi. E, bo swego czasu grałem i w sumie ten świetny, no świat, świat mnie interesował, więc tak sobie poszedłem posłuchać, bo czemu nie i prelekcja przez godzinę była naprawdę bardzo fajna, a później włączyło się wysokie stężenie fanów Warcrafta. Fani wszystkiego to jest tak, najgorsza rzecz. Fa fani wszystkiego to jest strasznie, strasznie zła rzecz i e, gdy już po prostu doszedłem do wniosku, że kompletnie nie mam pojęcia o czym ci ludzie rozmawiają, po prostu wstałem, wyszedłem, ale... Ale no właśnie to, to co zauważyłem na tych prelekcjach, że o ile same prelekcje były bardzo fajnie prowadzone, to w pewnym momencie z reguły uruchamiało się to, że włączali się fani danej tematyki i to był już ten moment, w którym trzeba było po prostu z tej sali uciekać. Na prelekcjach osób, nazwijmy to innych niż... Komiksowe. Zaproszeni A, go okay, dobra, in innych niż zaproszeni goście świeciły pustki, o czym też się sam przekonałem bardzo. No, co tu dużo mówić na jednej z moich prelekcji byłem ja i koniec. Czyli... Miałeś kompletne zero. Tak, Czy legendarne, kompletne. Tak, legendarne, kompletne zero. Jakby ale ktoś przyszedł, to zrobił im listę. Tak. No cóż, na, na początku to było dla mnie takie dość smutne, nie ukrywam, ale później spojrzałem w program i jak zobaczyłem z kim rywalizowałem w danym momencie, to w sumie się przestałem dziwić, że nikt nie przyszedł. Natomiast co do samej frekwencji na sabacie, to powiem tak, że ludzi było tam dużo, myślę, że nie wiem, coś około dwóch znaczy dużo, na, jak na ta, ta imprezę takiej skali myślę, że coś około dwóch tysięcy osób tam w takich szczytowych momentach się kręciło. No tylko, że nie byli szczególnie mocno zainteresowani prelekcjami właśnie innych osób niż te, które można było tam nie wiem, kojarzyć z YouTube'a, czy, e, czy z autorami książek czy te tego typu rzeczy. Bo na przykład byłem na prelekcji o tym, jak wejść w, w sesję RPG, takie podstawy y, dla, dla kompletnych laików, to były na sali trzy osoby oprócz prowadzącego. E, tak, no w, tym, w tym ja. Była też taka prelekcja o historii X-Men, ale to było festiwalowy piątek, na którym mnie jeszcze nie było, ale to też słyszałem, że przez dwie godziny prelekcji w szczytowym momencie tam było chyba siedem osób. No natomiast, chociażby na tej pre, pre, prelekcji o stworach i strzygach, nie, o której wspomniałem, to z kolei prowadziła autorka książek poświęconych właśnie tej tematyce też, no to ona miała pełną salę. No i to, tak... Tak, te, takie obserwacje. Ale była też gościem reklamowanym na plakacie? Tak, tak, tak. Okay. Jak, jak najbardziej no jej książki też były dostępne na jednym uh -huh. ze stoisk. Więc to takie, takie no, było, no nie powiem, że smutne, ale po prostu zauważyłem taką zależność, że jeżeli nie miało się jakiegoś mega wypromowanego nazwiska, to po prostu było bardzo ciężko o jakąś solidną frekwencję na prelekcjach. Ale to jest też młody festiwal, prawda? Tak, to była czwarta odsłona, uh -huh. z tego co mi wiadomo. No cóż, mam nadzieję, że kolejna będzie. Tutaj też organizatorzy, trochę, jeden z organizatorów mi powiedział, że w stosunku do roku ubiegłego była frekwencja podobna, ale znacznie, znacznie młodsze osoby poprzyjeżdżały, że te to te starsze osoby, te powiedzmy powyżej, nie wiem, 21 lat. To jakoś zdecydowały się w tym roku nie pojawiać, może były gdzieś indziej, może nie wiem, może też termin troszeczkę nie taki, że wiesz, to takie zagłębie festiwalowe teraz mieliśmy przez ostatni mie miesiąc po prostu tydzień w tydzień coś się działo. No, znaczy wiesz, jest też tak, że wydaje mi się, że dla wielu osób jest jakby limit wolnego czasu i może pieniędzy, no, który można miesięcznie przeznaczyć na, na, na takie wyjazdy. No tak, A właśnie, była Łódź, Tak, no właśnie była Łódź, Tydzień później był Toruń, Kopernikon, coś jeszcze. Chyba wtedy się działo. E, lada tydzień później, czyli, czyli teraz Komiks. E, no tych, tych imprez po prostu tydzień w tydzień, coś się dzieje. No i faktycznie, no, no też widać to chociażby po nas. Tak, ja sobie wybrałem ten sabat kosztem, kosztem Poznania. E, nie żałuję. Że, że tam pojechałem, aczkolwiek widzę, że dużo rzeczy do poprawienia jak najbardziej tam jest, aczkolwiek i tak było całkiem, całkiem fajnie. A odnośnie obiektu, powiedz mi, to mm -hmm. jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna oprócz gastronomii w obiektach, mm -hmm. trochę związana z gastronomią. Później ubikacje. Tak, dokładnie. Były, tak. A to, to, to dobrze, bardzo się cieszę, były, że targi by, były mają Były ubikację. duże, były nowoczesne, były też prysznice dla osób. Tak, tak, super, jak najważniejsze, Znaczy w sobotę były czyste, w niedzielę, już, zwłaszcza z rana było troszeczkę gorzej z tym, hmm, aczkolwiek wydaje mi się, że przez noc coś tam było działane, na, hmm? ten, ten, w ubikacjach przynajmniej, więc tak, więc to, to było spoko jak najbardziej, no cóż, no, zobaczymy czy za rok się zdecyduje pojechać tam jeszcze raz, bo na pewno kolejna odsłona będzie, jeśli jesteście z Kielcji lub okolistą, myślę, że zdecydowanie powinniście tam być, chociaż nie jest to impreza jakoś stricte komiksowa. No, ogólno fantastyczne, tak? Tak, tak, jak najbardziej. No więc komiks też się tam jak najbardziej plasuje, a to chyba dobre miejsce, żeby pozyskać nowych czytelników mhm. dla, dla świadka komiksu. Jak najbardziej. Natomiast y, standardowy punkcik naszych kolejnych... Newsy, pod, ...podcastów, zapowiedzi, tam newsy, newsiki. Za, zapowiedzi są strasznie ważne. Y, nie wiem, jak jest z Tobą. Ja po trzech spoko, po ja po trzech tygodniach od festiwalu w Łodzi udało mi się moją kupkę zakupów skrócić do. Ja się nie wypowiadam. Skróci skrócić z, z około 30 do 12 komiksów i jest mi trochę wstyd, że tak mi, ten, tak mi to idzie. Natomiast będzie mi jeszcze bardziej wstyd, bo przy lada moment premiery kolejnych komiksików, które chce się mieć i będzie się mieć w jakimś tam zakresie. No, ale też pojawiają się kolejne zapowiedzi mm -hmm. i najpierw może zaczniemy od zapowiedzi na listopad, czyli wydawnictwo Egmont, które uja ujawniło swoje zapowiedzi na listopad, tutaj tak na szybko liczę, z 20 komiksów, ja jestem mega zadowolony z tego, że interesują mnie z tej listy co, najmniej, co najwyżej dwa. Dwa, czekaj, raz, dwa, trzy, trzy, trzy, Hel trzy. Hellboy i co? Hellboy i ewentualnie Hal Jordan Korpus Zielonych Latarni i Aquaman. Mhm. I to by było Do mnie dochodzą jeszcze mm, Tytani i ewentualnie tą Wolverina Classica. A, bo Jason Aaron, prawda? Więc, te, no dobra, to też, to też można wziąć ewentualnie pod uwagę, no, no aczkolwiek... Y jest to w sumie dla mnie takie ciekawe, że na 20 tytułów, gdzie nieraz Egmont potrafi zapowiedzieć 20 tytułów, z, z których bardzo bym chciał 15, no tutaj akurat się tak zdarzyło, że jest że tego troszeczkę mniej. Dla mnie listopad jest takim, będzie, będzie takim luźniejszym tytułem y, miesiącem, jeśli chodzi o Egmont. Mhm. Tutaj może tak szybko dopowiemy. Będzie kolejny tom w poszukiwaniu Ptaka Czasu, dwa tomy Marvel Classic i to będzie Deadpool Classic oraz wspomniany Wolverine, będzie Hellboy, cztery tytuły z Odrodzenia, trzy tytuły z, z cyklu debiutującego Star Wars Film, który będzie po prostu przenosić na karty komiksu filmy z Wojen. Trzeci tom Podbojów, kolejny tom Smurfów, kolejny tom Torgal Młodzieńcze Lata. Z nowego DC Comics, już ostatni, ostatni komiks, czyli e, szósty tom Harley Quinn. Będzie ostatni tom Y, bo chyba w, gdzieś tam w poprzednich podcastach stwierdziłem, stwierdziłem, że Y już się zakończył. On się nie zakończył, to dopiero w listopadzie będzie ten finałowy tom. Trzy tomy z Marvel Now. I, i e, Star Wars Legendy Karmazynowe Imperium 3. Nawet nie, nawet nie wiedziałem, że jest więcej niż jedna część tego. Więc no, tutaj myślę. No i nowy mat. Chyba, że powiedziałeś, a mi to umknęło. A gdzie jest ten mat? No, jeśli ma, przeglądamy to samo, to na samym dole pod Marvel Now mat ściąga seriale Tom trzeci. Nie mam. A ty masz. Aha, bo ty masz grafikę ze strony wydawcy z Alei Komiksu, tak? Ja, ja, ja wszedłem na stronę Egmontu. No, Nie widzisz. <laughs> Przypuszczam, że mam bardziej aktualne dane. Może się coś zmieniło po drodze no tak, w hmm. każdym razie tych, tych zapowiedzi jest znowu dużo, a co będzie w grudniu może madnie jest traktowany jako komiks to. nie, nie, on w zapowiedziach był. był przypuszczam, że został przesunięty może na grudniu właśnie poprzednie dwa tomy się ukazywały w grudniach z tego co pamiętam du -dum. Du -dum. w każdym razie no jest w czym wybierać, dla nas może akurat będzie to luźniejszy miesiąc, ale myślę, że portfele i tak będą bolały No, no, Sknerus wychodzi w grudniu tak portfele będą bolały, natomiast mm, inne wydawnictwa też zapowiedziały trochę tytułów, ale to już na październik. Ja tak szybko wspomnę o y, studiu JG, mhm. które na październik przygotowało 14 premier, z czego 12 z nich to mangi, o których nie mam zielonego pojęcia, więc się nie wypowiadam, no ale widzę tutaj kolejny tą Samurai Jacka i kolejny tą Adventure Time, które po chyba dwóch latach wraca na, na sklepowe półki. Więc y, cieszy to, że ta nazwijmy to zachodnia oferta studia JG, tam jest jakieś, jakaś konkretna nazwa tego imprintu, tak? JG Comics, coś takiego? Tak, y, w każdym razie no, tak. cieszy to, że faktycznie to ruszyło z kopyta, bo, że coraz więcej tych tytułów się zapowiada i wydaje. Y, tutaj Dexter niedawno miał, miał premierę. Kupiłeś go w koniec? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Trzeba, trzeba się zakręcić. Widziałem Fempiku, ale no przecież no, nie, w no, nie kupię kupuję Fempiku, no, proszę cię. Ale przekartkowałem, jak ten burak. Ale nie siedziałeś na ziemi. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie siedziałem na ziemi. W każdym razie cieszy to, że ta oferta tak ruszyła, rozszerzyła się. Zobaczymy, co będzie dalej. Może może właśnie, nie kolejny tom atomówek. Trzeba by tam już się prawda, rozglądać za nim. Mhm. Czy, było, czy IDW wydało jakąś miniserię z John'em Bravo? E, to pewnie Wojtek zaraz odpisze na, na ten temat, mhm. e, natomiast on, Johnny Bravo chyba pojawił się w tym wielkim crossoverze, to, to, to, pomiędzy to, to, to, wszystkimi rzeczami. To by ewentualnie też mogli wydać. No. Tak, no to, tylko wydaje mi się, że najpierw trzeba sobie zbudować podwaliny do tego właśnie, o. laboratorium Dextera, atomówki i tak dalej, Samurai Jack zresztą, mhm. a później przywalić tym a Krowa tam. i Kurczak jakieś serie miał? Też, też w tym i ed Daddy też się w tym pojawia to, to, to by było mega. To miał by miało mega fajny tytuł, prawda? A, tak. Który, ale by który ciężko jakiś, powtórzyć, prawda? To jest jeden z tych tytułów, jak e, Capcom wydał DLC do Dead Rising 3. Nie wiem czy kojarzy, że Capcom ogólnie miał... Mm -hmm. Dużo osób się nabijało z niego, jak wydali... E, Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, e, więc Capcom postanowił to pociągnąć trochę mhm. i kiedy wyszło Dead Rising 3 i zapowiedzieli do niego e, DLC, to te też miało długą nazwę, bo już, już wiem jak to było dokładnie, e, Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X plus Alpha Accent. Eee, więc no, przynajmniej się chłopaki dobrze bawili. Ja, ja, jak najbardziej. Je, jeszcze Logo tak po prostu jest no. tak nawalone, jak po prostu reklama wypożyczalni wideo w latach 90. Natomiast wracając do crossoveru z IDW, to miał mega, mega długą nazwę. Zaraz postaram się to znaleźć, żeby się. Upewnić, mm -hmm. ale chciałem go kupować. Ten że ko Super Total Secret Wars, coś tam. Tak, tak, tak. Ja, jakoś ta, ta, tak było. Chciałem go kupować, ale wtedy się obraziłem na IDW, bo mi nie chcieli komiksów do Europy wysyłać. Idealnie, no? No, hamę. Natomiast jeśli chodzi też o inne wydawnictwa. Super Secret Crisis War. A, Super Secret. Cudowny tytuł. Mógł, mógł, zdecydowanie mam nadzieję, że wyda się, wyda, uda się wydać go po polsku. Mm -hmm. Natomiast y, co do kolejnych zapowiedzi, przejdźmy do Kultury Gniewu. Tutaj robi się bardzo ciekawie dla nas, podejrzewam. Na październik y, cztery tytuły zostały zapowiedziane. Pierwszy z nich drugi, to jest drugi tom Bajki na końcu świata. Pierwszego tomu ostatecznie nie, nie przeczytałem, więc nie jestem tym samym zainteresowany drugim. Jeszcze, ale, ale zawsze ale... można pakiet dowalić. Tak, tak, to się zawsze może jeszcze zmienić. Natomiast e, jeśli chodzi o inne tytuły, to zdecydowanie najciekawszą dla mnie zapowiedzią jest powstanie film narodowy Jacka Świgińskiego. Zapowiada się super. Te, e, zapowiedź tego komiksu jest, jest już sama w sobie bardzo fajna, bardzo mi się podoba to ostatnie zdanie tej zapowiedzi, czyli publikacja nie została dofinansowana z żadnych źródeł, <śmiech> <śmiech> żeby tam od razu... Prawda, pewne osoby nie mogły zrzędzić, chociaż i tak pewnie pozrzędzą, ale przecież jak to? Zawsze oh, jest brudupę. Kuleczki, kuleczki i w ogóle nóżki tutaj, że co to za rysunki, jak to tak Właśnie można? Właśnie znajomi wydali. Tak, tak, na bank znajomi wydali. Zapowiada się to no, bardzo fajnie, Jacek Świziński nie schodzi poniżej pewnego poziomu i jest, mm -hmm. jestem absolutnie przekonany, że to będzie kolejny bardzo fajny polski komiks. W ostatnich miesiącach w ogóle ten rok jest mega dobry. Przynajmniej ja, ja, ja tak uważam, dla polskiego komiksu. Za, za co nie sięgnę, to praktycznie mi się, mi się podoba. Więc no i przede wszystkim dużo tego powychodziło, ale zresztą troszkę później przejdziemy do jednego polskiego komiksu. Mhm. Kolejna październikowa premiera to jest Anastazja, Magdalena. No ja też bardzo czekam. Scenariusz Magdalena Lękosz, rysunki Joanna Karpowicz. Tutaj no Joanna Karpowicz no... no więc komiks na pewno będzie bardzo ładny. Mm -hmm. Natomiast. No jeszcze lata 20. Los Angeles to, to, to, to też bardzo fajne miejsce do umiejscowienia mm -hmm. mm historii. -hmm. Rany. Tak. Bardzo fajna przestrzeń do opowiedzenia historii. A, dlatego na to bardzo, bardzo czekam. 88 stron będzie miał komiks i jest to pierwszy tom. Pierwszy tom. Natomiast ostatnią taką zapowiedzią jest Kongo. K mm -hmm. Christiana Perisena i Toma Tira Bosco. I to jest opowieść o podróży Józefa Konrada Korzeniowskiego w głąb afrykańskiego Kongo, mhm. więc też może być całkiem ciekawie okładka. W czasach kiedy Kongo było belgijskie, bo to jest koniec XIX wieku, Tak, prawda? tak, tak, jak najbardziej. I tutaj okładka mi się bardzo podoba, już sama w sobie, więc no też jestem ciekaw, zwłaszcza, że gdy zagraniczni twórcy biorą się za opowieść o jakimś Polaku, to z reguły jestem bardzo ciekaw tego, jak, jak to wychodzi. Irena wyszła bardzo fajnie, prawda? Mhm. Więc tutaj, tutaj, co prawda, nie spodziewam się tak kreskówkowych klimatów, jak pomimo oczywiście poważnej, poważnej Tematyki jak w Irenie było, to, ale, ale też może to być bardzo ciekawe, więc Kultura Gniewu bardzo mocny pakiet na październik przyczykuje. W Kongo też bardzo mi się podoba to, że autorzy wykorzystują e, zap zapiski, te fragmenty dziennika e, i korespondencja mhm. właśnie Józefa Konrada Korzeniowskiego. Tak, tutaj właśnie fragment, fragmenty dzien, dziennika i mhm. też korespondencja z Wydową, pokrewnym pisarza, tak? Dokładnie tak. Więc tak to może być jak, jak najbardziej fajne i to wszystko będzie szykowane na krakowskie targi książki, mhm. więc jest kolejny powód, żeby tam się wybrać. Ja i, i tak się prawdopodobnie wybiorę, bo staram się być tam co roku, no ale no. Kiedy to jest dokładnie? Yy, w październiku teraz <laughs> czekaj czekaj usiłuję sobie to, to uzmysłowić. To jest chyba za dwa tygodnie ale mogę się mylić więc to, to tam jak masz telefon Dobry. w ręku to to sobie sprawdź dokładnie. Yy. Natomiast Scream Comics. A wtedy też ma być premiera nowego Asterixa więc to chyba jest 21 rzeczywiście. No to może, może udało mi się nie pomylić tym razem. Natomiast jeszcze Scream Comics zapowiedziało co nieco na październik. Mhm. Tutaj możesz. Już mogę, oczywiście. Możesz, możesz. Mów. <laughs> Zaczynając tak, to znaczy nie tylko na październik, bo zapowiedzi wybiegają trochę poza. Mm -hmm. Będzie Prometeusz, Life and Death, mm. Dana Abneta i Andrea Mutti. A, czekaj, Andrea Mutti, a to, to może być ładne w takim razie. No, tak. akurat, wiesz, alienowym rzeczom czasem, jeśli nawet trochę kuleje fabuła, to graficznie raczej nie odstają te nowe. Mm -hmm. Tak samo te Predatory ostatnie też były bardzo ładne. Tak, tak. Aczkolwiek nie, cykl Life and Death jakoś szczególnie nie tam nie, mm -hmm. nie rusza. Natomiast. natomiast następna rzecz na pewno znacznie, znacznie bardziej e, cię ruszy, ponieważ będzie to Aliens. Oryginalna seria komiksowa z okazji 30-lecia serii. Mm -hmm. e, Mark e, Verheyden i Mark A. Nelson. No to, to jest rzecz, po którą raczej na pewno sięgnę. Mm -hmm. No to, to, to jest klasyka, bo to jest komiks, który powstał po pierwszym Alienie. Mm -hmm. W czasach, kiedy nie planowano jeszcze, albo planowano, a nie było tym publicznej informacji, kiedy jeszcze nie było sequela, ani żadnej konkretnej części. Tak, tak. E, żadnej kolejnej części. Mm -hmm. Także też kawał, kawał e, dobrej historii tam. Tak, tak. To jest komiks, który się mocno nie zgadza z tym, co później pokazano w filmie, ale no, tak jak wspomniałeś, po prostu czasy powstawania tego komiksu były takie, a nie inne. Zresztą też pierwsze komiksy z, z Gwiezdnych Wojen, z Marvela, z tego co pamiętam, coś tam się mhm. nie, nie do końca zgadzało z tym, co później było w filmach, ale no, też kwestia czasu powstania. No i jeszcze jeden tytuł. A, jeszcze dwa tytuły. Dwa tytuły, ale jeden, który mnie mega też interesuje. Synowie El Topo. Nie ten. Tom pierwszy Kane, Jodorowskiego i Ladruna. Mm. Tom pierwszy to jest Kane. Kane. Po angielsku to chyba nie po czym przeczytałem. Kain. No, mogło się tak zdobyć. I to jest kontynuacja filmu Jodorowskiego, więc po raz kolejny mamy dziko-zachodnie klimaty. Mhm. Coraz więcej jest dzikiego zachodu, nie uważasz? Na, na tym? Nie mówię, że coś źle, bo ja, nie, ja, się, ja się z tego bardzo cieszę. A, ale jeśli już jesteśmy przy tym, jeszcze będzie przy Jodorowskim akurat. Mhm. Legenda Białego Lamy. O, to jest to. I z tego się bardzo cieszysz, tak? I, tak, z tego Insaliena się właśnie cieszę mega mocno i się zastanawiam, czy wstać mnie na oba te komiksy, ale po, zrobię co w mojej mocy. Mhm. I tutaj są trzy tomy w integralu. Koło czasu, najpiękniejsza iluzja i podziemne królestwo. I też bardzo fajna informacja na koniec tutaj była podana, że wznowienie białego lamy w tym samym formacie i ze slipcase dla obu opowieści już w przyszłym roku. No to już, kurde. A ty masz białego lamy, czy nie masz? Nie mam. Ale, ale no właśnie i dlatego, będziesz miał. dlatego dlatego wspomniałem o tym, że nie wiem czy mnie na to wszystko będzie stać, ale, ale zrobię co w mojej mocy. Więc no, tych zapowiedzi na październik jest już całkiem sporo. No i też słyszałem, że coś tam mucha zaczęła szykować na październik, więc no, o jest. No kolejny miesiąc bólu. <śmiech> Lubię to. Ale nie tylko w Polsce dużo się dzieje. Ten weekend stał pod znakiem. New York Comic -Conu. i było tych zapowiedzi też tam całkiem sporo. Jak na Comic -Con. Jak na Comic -Con, tak, było mocno komiksowo. To Podjeżdżane. Tam, tam w tle tego Comic -Conu, gdzieś tam echem odbijają się pewne problemy Marvela, które, które wydawnictwo tam miało. Znaczy nie, nie tylko z ich, z ich winy, bo przed nagraniem wspominaliśmy prawda, o tym, że tą promocje Pani Shera musieli bardzo mocno ograniczyć ze względu na wydarzenia z Las Vegas, ale też słyszałem, donosiło o tym serwisy komiksowe, że podczas spotkania przedstawicieli wydawnictwa Marvel z sprzedawcami komiksów doszło tam do pewnych kłótni dość, dość mocnych, Oczywiście, Bleeding Cool to bardzo ładnie podkolorowało. Ale, jeżeli, Ach, cool. jeżeli, się, jeżeli się przeczytało także i inne serwisy, to po prostu no było dużo zarzutów pod kątem Marvela wobec ich praktyk wydawniczych, moim zdaniem zresztą całkiem słusznych. Dobra, częściowo całkiem słusznych, bo o ile ta dywersyfikacja ich oferty mi nie przeszkadza, to to, to wpychanie na hama po prostu jakichś minimalnych zamówień, kosmicznych zamówień, żeby, żeby te sklepy brały jak najwięcej, albo wrzucanie im, wrzucanie sklepom komiksów, których one w ogóle nie zamawiały, mhm. no to są praktyki, które, które powinny zostać ukrócone, więc trochę się nie dziwi. Marvel nie jest dystrybuowany przez Daimonda? Tak, tak, jest dystrybuowany przez Daimonda, ale z, m, są są liczne opowieści o tym, że przykładowo jakiś sklep zamówił w Daimondzie strzelam, nie wiem, 100, 100 zeszytów co, co to tam było Secret Empire tam finału no, no, czy no, no, no, coś, no, no. a dostali 120 i musieli za to zapłacić, bo tak tam to działa nie? chociaż Aha. No, więc. ale to też trzeba po, poszukać w internecie dokładnie ty, tych opowieści ze sklepów komicowych było dość, dość dużo Więc Marvel miał jeszcze problem z tą ich Serią, która nie doszła do skutku, została skasowana zanim się pojawiła, ponieważ mm. wpadli na pomysł zrobienia serii o, o drużynie Avengerów, tylko, że seria miała powstawać przy bliskiej współpracy z pewnym amerykańskim producentem broni palnej. No i ludzie w internecie powiedzieli, że no, no chyba nie. I Marvel powiedział, no to sorry, to nie robimy i nie, nie robią. No, więc tutaj Marvel tam miał pewne problemy podczas tego New York Comic Conu, no, a tymczasem DC sobie się siedziało, śmieszkowało, zapowiadało kolejne rzeczy. I właśnie o tych rzeczach, o dwóch z tych zapowiedzi chcielibyśmy tak krótko powiedzieć. Mhm. I jedna z nich, czyli długo wyczekiwany przez trzy osoby na świecie, Restart Milestone. Znaczy myślę, że przez więcej niż trzy osoby na świecie. Eee, no, może to... trzy osoby w Polsce, <śmiech> naprawdę. Trzy? Dwie tomy, tak? Ale nie no, to, to co najmniej sześć wydaje mi się. Ktoś jeszcze pewnie by chciał powrotu Milestone'a. Um, wraca Milestone, jak się możecie domyślać z mm -hmm. tego, co, co, co wspominaliśmy. Uh, Milestone był takim imprintem w latach 90. Uh, który charakteryzował się tym, że był hmm, fubu, for us by us, mm. y jak pierwsze y, arapowe ubrania. Hip-hopowe, nie rapowe. Był imprintem tworzonym przez to, co określają po angielsku jako mniejszości, bądź przez people of color. Mhm. Był zarówno, zarówno bohaterowie byli przedstawicielami mniejszości, jak i twórcy byli przedstawicielami mniejszości. Chyba tą postacią, która się najbardziej wybiła był Static, nie? Mhm. No i Static będzie właśnie Tą taką najważniejszą rzecz, osobą, jeśli chodzi, jeśli chodzi o restart Milestonu, mm -hmm. no, zapowiedziano właśnie kilka nowych serii. Tak, ogólnie wszystko pisze Hadlin. Tak, praktycznie, prawie wszystko. No ta, ta, ta. Tylko to tak, Tylko to duo chyba nie, nie robi on. Tak, tutaj Greg Pack. Mm -hmm. i. Hmm. Zastanawiam się, co, co tam się pojawi, bo mają też przedstawić jakieś nowe postaci. Ponieważ mają być e, serię, RTM ma być tą serią wprowadzającą wszystko. Mhm. Natomiast pierwszy zeszyt nowego Milestone'u to będzie Milestone. I to jest chyba jakaś taka ich nowa praktyka, bo z Wildstorm'em zrobili dokładnie to samo. nie? Mhm. Jak zaczęli przywracać uniwersum, to zaczęli od stworzenia serii, która się nazywa tak jak to uniwersum. Dokładnie tak. No tylko tyle, że ten Milestone chyba ma być one-shotem. One czy mi się wydaje? Nie doczytałem takiej informacji, ale nie wykluczam jej. Niemniej to, co odróżnia restart Milestone od restartu Wildstormu. Jest, jest taki, to, że ma szansę się udać. Jest taki, że Milestone od razu zapowiedziało kilka serii, o mhm. których zaraz zresztą powiesz, natomiast Wildstorm wystartował tylko z tą jedną i dopiero teraz po 8 czy 9 miesiącach rusza druga seria. Która od razu zresztą ma og obie, ob oba te tytuły, mają ok określoną ilość numerów. W mhm. mojej z tego co widzę, nie licząc miniserii, to raczej raczej nie ma tutaj jakiegoś ścisłego określenia. No ale co to się ukaże? E, tak, no bo Static Shock będzie e, ongoingiem. Będzie pisany przez e, Hadlina, będzie rysowany przez Kyla ba e, Bakera i e, trochę będzie zmieniona postać e, Statica. Bo Virgil Hawkins będzie miał 14 lat będzie kochał mm, naukę i komiksy. I w końcu stworzy sobie te swoje elektromagnetyczne moce. Static był zawsze fajną postacią. To jakoś się nie przebił, nie? No jakoś się nie przebił, ale jako jedyny z Milestone'ów jakby pozostał, bo moi ulubieńcy, czyli Blood Syndicate, to nikt o nich nie pamięta. No tylko ty, no. Fakujesz. I jeszcze był... Jakąś jak on się nazywał? Rany tak, lubiłem postać, nie pamiętam jak się nazywa. Zombie. Zombie. Zombie to się czytało? ale nie, nie X o m b i Ach ten, no, no to, to, to ja się nie podejmę jak to się czytał. I to też, też była fajna postać. Wracając, yy, miniseria Duo będzie pisana przez Grega Paka i będzie opowiadało o Jake'u i Julie Chan. O parze, która została zmuszona do życia w jednym ciele do końca życia. No, Brzmi ciekawie. No. no znaczy, fajny pomysł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mhm. Bo wydaje mi się, że z Milestone'a teraz będą próbowali robić nie tyle problem, zaboże, no nie, nie tyle imprint nastawiony na y, różnorodność koloru skóry, mhm. co wszystkiego. Mhm. Więc wydaje mi się, że w tym bardziej może chodzić o płeć. Chociaż też nazwisko Chan sugeruje, że. Nie będą to białe osoby. No mhm. cóż, mam tylko nadzieję, że kolejne zapowiedzi zbliżającej się premiery Milestone'u nie będą wzbudzały jakichś wielkich bólów dupki, ale jeżeli będą, to na pewno będziemy o tym donosić. Oczywiście, Hadlin będzie pisał też miniserię, która się będzie nazywała Love Army. I to, to tutaj opis mi się bardzo podoba. No. Sekretna armia kobiecych strażników planet. No, tak, brzmi spoko. No. <laughs> Powinien być serial o tym w latach 90., animowany. Na pewno byłby dobry. No i ostatni, który już nie Hadlin pisze. E, Alice Randall razem. No e. tak, tak, no, jakże by inaczej. <laughs> razem z Hadlinem e, będą tworzyli RTM, czyli nową serię, która będzie przedstawiać nową całkowicie postać. Tutaj na razie nie ma większych. Y ale jest data, wiosna 2018. Tak, ja, ja w ogóle zauważyłem, że większość tych zapowiedzi, które się pojawiały na New York Comic Conie, to są marzec 2018 lub początek 2018, tudzież wiosna 2018. Więc Czyli marzec. Przypuszczam, że wszystko będzie jednego miesiąca po prostu leciało. A jakiś film nie wychodzi, żeby sobie wiesz, nie, nie zarżnęli promocji? Mm, nie wiem. Ale teraz nie. Justice League będzie wychodził. Ale no, to, to w listopadzie. Natomiast jest, pojawiła się jeszcze zapowiedź restartu Vertigo. Tak, możemy wam ją całą stresić, czyli <grym> restartujemy Vertigo w sierpniu 2018. Koniec informacji. Czołem, cześć. Tak. <grym> tak, no na chwilę obecną wiadomo tylko tyle, że restart będzie właśnie, że będzie w przyszłym roku, w sierpniu, tak, że będzie stał za tym Mark Doyle, czyli nowy, nowy, nowy szefujący Vertigo. I też zostało tylko tak krótko wspomniane, że wtedy się ukaże masa nowych jedynek i pospekulujmy chwilę, ponieważ czy w, co, w jakim kierunku oni pójdą Twoim zdaniem, bo mamy tutaj taką opcję, że może to być coś takiego, jak zrobili dwa lata temu, czyli puścili 12 jedynek w ciągu trzech miesięcy, trzech miesięcy z czego po dwóch latach o żadnej z nich już nie ma w ogóle, nikt, nikt o nich nie pamięta. Chyba tylko Lucyfer się jeszcze ukazuje z tych 12 tytułów. Mm -hmm. Albo mogą zrobić. Skoro, kurde, już wmieszaliśmy strażników do uniwersum DC, to co? Nie ma świętości. I pyk, nowy Sandman, nowy Preacher, nowe Baśnie, nowe, nie wiem, wszystko. Wydaje mi się, że jedynym sposobem dla Vertigo jest też zmiana kontraktów dla autorów. Bo image ich wszystkich kosi, bo. Seria autorska w jest serią autorską w imidzu. będzie i tak należała zawsze do autora, nie? Mhm. Natomiast Vertigo miało już mocno DC, Marvelowskie podejście do zawłaszczania sobie wszystkiego. Oczywiście nigdy nie widziałem na oczy tej umowy, to są tylko opinie autorów, które pojawiały się w sieci. Mhm. I też bardzo częste opinie twórców, z którymi się rozmawiało na festiwalu, że mogliby wrócić do Vertigo, gdyby oni zmienili politykę swoją. Mhm. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim to jest zmiana polityki odnośnie e, własności serii. A druga rzecz jest taka, że hmm, chyba musieliby zrobić nową brytyjską falę. No to też. Oczywiście e... nie, żeby Amerykanie nie mieli dobrych scenarzystów i rysowników, bo mają. Tylko ale ta brytyjska fala tak naprawdę rozwinęła mega to Vertigo za... za... Pierwszym razem, że mhm. tak taktujmy. Natomiast skoro mowa o brytyjskiej fali, to Gartenis swego czasu y, udzielał wywiadu y, w sprawie różnych komiksów, gdyż Gartenis wówczas pisał i dla Dynamite'u, i dla Awatara, i coś tam właśnie kombinował przy Imidzu. I y, y, y właśnie zapytano go o to. Y, y, w Imidżu akurat ukazywały się praktycznie co miesiąc jakieś wznowienia jego rzeczy z Vertigo. I zapytano go o to, jak mu się udało wiesz, odzyskać prawa do tych tytułów. No, no to się no. okazało, że jeżeli przyjdziesz do Vertigo po X latach po, po wydaniu tego komiksu i Vertigo nie jest w żaden sposób zainteresowany jego dalszym wznawianiem, dodrukowywaniem czy coś, to, to dostaniesz te prawa z powrotem. Ale no nie wiem, Kaznodzieja nigdy nie wróci prawdopodobnie do Garta Anisa. No to zwłaszcza jak ma serial. No, ty, no właśnie. Ciekawe, czy ten serial jeszcze będzie, bo coś tam nie zapowiadają tego trzeciego sezonu, ale no właśnie jest tak, że dopóki Marka jest zarabiająca dla DC, dla Vertigo, to nie ma opcji, żeby, żeby prawa do postaci wróciły do, do twórcy. No, też, też sądzę, że można by to rozwiązać jakoś, ale zobaczymy, co Mark Doyle zaproponuje w przyszłym roku. Znaczy, Vertigo dużo eksperymentowało, prawda? Czasem mam wrażenie, że szukało czegoś, czegoś nowego, w czym mogliby się odnaleźć. Takim eksperymentem dla mnie były te kwartalniki, które wypuszczali. Mhm. Pierwsze cztery były chyba e, z cmyku, prawda? Mhm, tak. E, w zależności od koloru, Ja akurat mam, a następne były chyba od onomatopei. Tam był bang, Boom mhm. i, i coś jeszcze. Więc może chcieli robić coś podobnego do Dark Horse Presents, które jest no trochę nie do podrobienia i ma chyba najmocniejszą pozycję, jeśli chodzi o takie antologie na rynku. Pomijam tam 2000 AD, bo to inna kategoria dla mnie, mhm. ale no, no zobaczymy, co wymyślą. Wydaje, DC trochę też próbowało bardziej współpracować z europejskimi twórcami. Może też coś jest na rzeczy, może będzie więcej yy, powieści graficznych. No to by było... Jakby poszli więcej powieści graficznych, ale takich w stylu e, Dark Knight mhm. bez K w, ty w tytule to e, A True Batman Story Poladiniego, pol no to by, byłbym jak najbardziej e, zadowolony z tego powodu, mm, No, ale zobaczymy co to będzie w przyszłym roku. Ale wiesz co chciałbym jeszcze, żeby wróciło? Pamiętasz taką serię jak Vertigo Crime? Tak, tak. Jak Vertigo Crime. Było mega dobre. Było wydawane jak te takie palpowe książeczki, żeby ci się mieściło w kieszeni. Mhm. I chyba moją ulubioną historią, którą tam e, przeczytałem e, było, tak pewnie pomylę tytuł, e, Sickness in the Family? Być może. Albo fam Chyba Family Sickness. Świetna historia i to były naprawdę, naprawdę e, fajne rzeczy. Chciałbym, żeby Vertigo wróciło do wydawania czegoś takiego e, w czasach, kiedy mogłeś brać rzeczy w ciemno z Vertigo, bo, bo były dobre. Mogłeś się sparzyć, ale to była raczej, Rzadkość, raczej mała nie? szansa. Natomiast do tego um, momentu, w którym nastąpi restart Vertigo, pojawią się jeszcze dwie miniserie um, po sześć numerów. One tam, um, już, już usiłuję to znaleźć, um, będą miały po sześć numerów. Jedna, jedna z nich nazywać się będzie Motherlands, scenariusz Simona Spuriera, rysunki Rachel Scott. Natomiast drugi to Dead Bad William Williamsona i z rysunkami Riley'a Rosmo. Ten drugi mnie nawet interesuje, bo Riley Rosmo to jest taki jeden z moich ulubionych rysowników. On tam się właśnie w imidzu wybił i teraz troszeczkę kręci się po DC z, ze swoimi niebanalnymi umiejętnościami. Natomiast właśnie przypuszczam, że. Te dwa tytuły plus imagine, już zapowiedziane wcześniej Imaginary Friends, Tim Ilea czy The, ukazujący się The American Way, Astro City i, i Lucifer to będą właśnie takie tytuły, które można powiedzieć dopchną po prostu Vertigo do, do momentu tego restartu. No i trzymam, trzymam kciuki za to, żeby Vertigo znowu stało się miejscem, które... Warto czytać po prostu. Te, e, Deathbed e, i właśnie Motherlands i Eternity Garu nie miało wejść do Young Animal. Eternity Gar będzie w Young Animalu. Mhm. Natomiast e, Motherlands i Deathbed Vertigo zdecydowanie. De, okej, okay, okej, okay. dobra. Natomiast o właśnie na, na CB, że było tak połączone ze sobą, że tak, odniosłem tak. wrażenie, że mm, do Young Animala wchodzi. Okej, okay. no chyba że po prostu koledzy z DC to, to trochę źle opisali, ale przypuszczam, że jednak nie. Natomiast skoro jeszcze właśnie mowa o Young Animalu, no to tutaj właśnie pojawi się Eternity Tiger, 6 częściowa miniseria w przyszłym roku i nie wiem jak to nazwać, crossover, Milk Wars. Mleczne Wojny, bardzo mi się już podoba tytuł w sam raz i to będzie, tak, to będzie taki crossover pomiędzy Uniwersum DC a Young Animalem, w, jego, w ramach tego, tegoż wydarzenia ukażą się one-shoty Justice League Doom Patrol, Shade the Changing Girl Wonder Woman, Mother Panic Batman, Cave Carson Has a Cybernetic Eye, slash Swamp Thing. i to już jest o, to, to już mi się bardzo podoba oraz Doom Patrol Justice League odwrócony tytuł w stosunku do tego pierwszego one shotu, który, o którym wspomniałem te zeszyty będą się ukazywać w odstępie miesiąca Jejku, w odstępie tygodnia, ale my dzisiaj mylimy coś dużo w odstępie tygodnia i nadadzą prawda, nowy, nowy, nowy, nowy kształt Temu Young Animalowi ma być to takie wydarzenie powiedzmy na zasadzie kryzysu na nieskończonych ziemiach, tylko dla Young Animala, mm -hmm. który po roku od swojego startu już potrzebuje kryzysu. Nie jestem do końca pewien, no ale niemniej nie to co się dotychczas dzieje z Young Animalem mnie mega mocno cieszy i trzymam kciuki za to, żeby Milkman czy Milkmanman Milk było, man man. było jak najbardziej kontynuacją dobrej formy tych tytułów. No ale też inne, wyda inne wydawnictwa też ogłosiły parę zapowiedzi, ja oczywiście chciałbym wspomnieć szybko o, o pięciu tytułach z Image Comics, które zostały zapowiedziane. Strasznie mocny, mo mocny pakiet tutaj mi się wydaje, ponieważ z tych pięciu tytułów, cztery... Na pewno sobie sprawdzę, jeden być może sobie sprawdzę, ten który być może sobie sprawdzę to jest analog Jerego Dugana i Davida O'Sullivana. I okładka analoga bardzo przypomina mi uh, grę przygotową, w którą grałem całkiem niedawno, Dead Synchronicity, mhm. uh, Tomorrow Comes Today. I to chyba mnie też tak przyciągnęło graficznie do tego. Graficznie mi się strasznie podoba. Tak, graficznie wygląda fajnie, ja tylko mam po prostu wątpliwości, czy Jerry Dugan, który od lat pisze Deadpoola w Marvelu, czy jest w stanie zrobić coś co nie jest słabe? No właśnie, no już nie chciałem tego tak wprost powiedzieć, ale, ale no, tak. Ale <laughs> tak. No. I to, to, jest, to, to będzie taka seria, w której mamy bliżej nieokreśloną przyszłość. Internet wymknął się w, ogólnie, w ogóle spod jakiejkolwiek kontroli. No i któregoś dnia ktoś zamyka ten internet w pewnym miejscu, które się nazywa Ledgerman mhm. No i oczywiście, jak można się spodziewać, wybucha wielki globalny chaos. Natomiast głównym bohaterem komiksu jest niejaki Jack McGuinness, który być może ma coś wspólnego z tym wydarzeniem. No i właśnie taka enigmatyczna zapowiedź się pojawiła. Graficznie faktycznie to wygląda całkiem spoko, ale no, nie, nie, nie, nie jestem w stanie wydobyć z siebie wiary w scenarzystę, więc, więc jeszcze do końca nie wiem czy sprawdzę ten tytuł. Natomiast każdy z pozostałych czterech na pewno w jakiś sposób sobie, w jakiś sposób sobie sprawdzę. Bingo Love, to jest y, powieść graficzna, która się ukaże notabene w marcu 2018. Mhm. Autorstwa T. Franklin i z rysunkami, tutaj ciężko mi to y, wypowiedzieć, to jest Jen. S.T. Myślnik Onge, więc czy to czytać tak jak typowe Sand Onge? Nie wiem, czy może to jakiś pseudonim artystyczny? W każdym razie Bingo Love opowie o historii dwóch kobiet, które się poznały w 1963 roku. Zakochały się w sobie, ale ponieważ wtedy były takie czasy jakie były, postanowiły ukrywać się ze swoją orientacją i prowadzić tak zwane normalne życie. W końcu ich, ich relacja się całkowicie rozpadła No i przenosimy się do roku 2018 tudzież czasów obecnych, ponieważ to tam właściwie nie zostało dokładnie opisane. I dwie starsze panie spotykają się ponownie i ich uczucie odżywa. I według zapowiedzi twórczyń to jest właśnie takie, to ma być taki komedia romantyczna dla starszych ludzi i o starszych ludziach. Więc nie czuję się co prawda starszym człowiekiem, nie czuję się tym bardziej grupą docelową komedii romantycznych, ale myślę, że sobie sprawdzę tą, tą, tą poezję graficzną, bo Wygląda całkiem fajnie, a też tego typu tematy raczej nie zostały e, po, poruszane jakoś mocniej w e, mainstreamowych komiksach, bo i komiks jest jednak jak najbardziej mainstreamowym. No nie ma się co oszukiwać. Więc to taka, taka ciekawa m, zapowiedź. To co mnie jara zdecydowanie najbardziej ze wszystkich zapowiedzi to jest Gideon Falls, Jeff Alemira i André, Andrea Sorrentino no, ci, to, to jest ten sam duet który stworzył najlepszy okres Green Arrow a z New 52 e, później połączyli też e, siły w którymś tytule z Marvela to było bodajże Old Man Logan którego no, nie czytałem ale Andreas Sorrentino od kiedy się tylko pojawił w DC on stał się z miejsca jednym z moich ulubionych rysowników. On zaczynał w takim mało znanym tytule jak I, I Vampire. Mhm. Później się właśnie przeniósł do Green a Roa. Z Green Arrowa to już w ogóle właśnie wypłynął do, do Marvel'a i no jego rysunki są dla mnie mega mega dobre. Natomiast Jeff Lemire to jest Jeff Lemire i e... No, Jak on to jeszcze utrzymuje po prostu. O, opróc, oprócz yy, oprócz Plutoni to chyba jeszcze po prostu nie, nie umiem nazwać tytułu z jego autorstwa, który by mi się nie podobał. Ale Plutonać się tak całkowicie. Plutona była średnia. Miał bardzo, bardzo dla mnie, bardzo, bardzo słabą końcówkę. Mhm. Na ten ostatni zeszedł nie dość, że się czekało chyba z 8 miesięcy, też się okazało, że był po prostu taki, taki sobie. I tutaj Gideon Forst będzie opowieścią o dwóch mężczyznach, jednym, jeden z, nich jest, jednym z nich jest ksiądz po, po przejściach, drugą jest osoba, młody chłopak, który ma bardzo, bardzo dużo teorii spiskowych i oni trafiają do pewnego małego miasteczka pełnego tajemnic, trochę mi się od razu tak skojarzenie z Royal City nasunęło, ale... Może z Gravity Falls, al, albo tak. M może, może, oczywiście, to jest tylko takie skojarzenia. Natomiast największym zagrożeniem w tym miasteczku jest tajemnicza czarna stodoła. I tutaj, tutaj z kolei skojarzenie, jeszcze niech to ma napisane na sobie. Tutaj jeszcze i tutaj jest od razu skojarzenie z Black Hammer. Start w marcu przyszłego roku i ja to biorę w zeszytach, choćby nie wiem co. Kolejna taka zapowiedź, która mnie też dość mocno zainteresowała, to jest Infidel też marzec 2018. I to będzie ciężki marzec. To będzie ciężki marzec, tak. Yy, tutaj scenarzystą jest hmm, Porn Sack Pichet Shot. Nawet Brzmi tajsko. Mniej więcej to sobie sprawdzałem na YouTubie, ale no tego się nie da wymówić normalnie jakoś. Natomiast w tajskim jest bardzo dużo porków i pornów. Yy, w każdym razie Pan Porn Sack jest byłym yy, edytorem w Vertigo i kolejną osobą która teraz się przenosi do, do, do imidżu. Natomiast rysunkami ty Infidela zajmie się Aaron Campbell i to będzie pięcioczęściowa miniseria. Zaczyna się typowo grupa osób trafia do opuszczonego yy, domu w którym jest coś złego. Budzisz się w karczmie. Dokładnie. Natomiast to co odróżnia ten tytuł od innych tego typu horrorów to jest to że yy, ten byt, ten, te monstrum, które ściga głównych bohaterów, ono się żywi ksenofobią. No a postacie... I to musi być mega najedzone w dzisiejszych czasach. No, a, a, a postacie, które są głównymi bohater będą głównymi bohaterami tej miniserii właśnie mają dość duże problemy z tolerancją wobec innych i e, ca cały komiks, pomimo tego, że ma być takim horrorem slasherem dość krwawym. Ma też podejmować właśnie tematykę nietolerancji i ksenofobii, więc fajny, fajnie brzmiący dodatek. Też jestem zainteresowany. No i ostatni tytuł to jest Oblivion Song i to jest kolejna nowa seria Roberta Kirkmana i kolejny rysownik zostanie dzięki niemu mega wypromowany. Tym razem będzie to Lorenzo de Felici. I tutaj mamy historię o, o tym jak w Filadelfii swego czasu zniknęło 300 tysięcy mieszkańców i po, pomimo śledztw prawda, zaangażowaniu wszystkich służb nie udało się dowiedzieć co z tymi osobami się stało w końcu śledztwo utknęło w martwym punkcie i zostało powiedzmy to, powiedzmy to wprost olane, no ale jest Nathan Cole, który cały czas szuka tych osób i yy, trafia do mie pewnego miejsca o nazwie Oblivion, to czym jest ten Oblivion i dlaczego on tam trafił i czy znalezienie tych zaginionych osób jest jego jedyną motywacją, też właśnie dowiemy się, no jak to kiedy? W marcu przyszłego roku. Oho. Więc... Y bardzo fajny, bardzo mocny pakiet tego wydawnictwa i Cieszę się, że poszli w ja prawdopodobnie poszli w jakość, a nie, a nie w ilość, bo trochę się obawiam, że będzie kolejny raz zapowiedź 45 tytułów, z których 10 się ukaże w tym roku, a reszta nigdy albo za, za milion lat. No jest parę, na które czekałem, i się nie doczekałem. No ja też. A, a które, jeśli kojarzysz? Nie pamiętam tytułów, ale jedno to było to o tym jakimś cmentarzu, co miało być nastoletnim slasherem. Winnebago Graveyard? Tak. No przecież to się ukazuje, ty. łachudro. Co ty mówisz? łachudro? ty to już do końca się zbliża powoli. A to ile to ma numerów? No stach? pięć. Aha, no dobra. No, no, no, no <laughs> wieś. Ale na pewno no, była zapowiedziana y, miniseria z rysunkami, y, ojejku, nowa granica Derwina Kuka. No, z wiadomych przyczyn się nie ukazała natomiast takim rekordzistą obiecanek, czasanek jest chyba Nick Spencer e, więc on, on jak coś zapowiada w Imidżu, to, to tak trzeba wiesz, od razu tak przez, przez wielkie sito przesiewać ponieważ z jego licznych zapowiedzi z ostatnich lat chyba tylko jeden tytuł się tak naprawdę ukazał to było Defix ale Defix jest, jest bardzo spoko natomiast no, zapowiedzi 5 bardzo fajne zapowiedzi Myślę, że jak najbardziej będę, będę, się, będę zainteresowany tym, co się ukaże w marcu. No i myślę, że na marzec spokojnie już powoli można zbierać pieniążki. Natomiast w telewizji też coś się działo. Nie darujesz tego. <grym>, ale ja cię, ja cię nie zmuszałem. No. Nie, nie, nie. Ja tu w rozpisce Zaproponowałem. Ja, ja tu w odcinka ja od wcale nie napisałem, że musisz obejrzeć. No. Mm -hmm. No więc co, po tym jak Inhumans byli w kinach i dużo osób poszło do tych kin i wyla, zaczęło wylewać wiadro pomy, ja byłem jeszcze bardziej zainteresowany, czy, czy to jest naprawdę tak złe, jak wszyscy mówią. Więc y, oczywiście nie, Szok, tak. więc oczywiście nie poszedłem do kina bo po co i czekałem cierpliwie na premierę telewizyjną. No i co? No i obejrzeliśmy Inhumans. Godzina 40, stary. Naprawdę, godzina 40. Ja bym chciał powiedzieć, że Inhumans nie jest tak zły, jak wszyscy mówią, ponieważ jest to bardzo niski poziom, ale to nie jest dno dna. Ponieważ. No, nie, nie było ponieważ, super ultra tragiczne, ale są ciekawsze sposoby na spędzenie godziny 40. Dokładnie tak. Ale. Mm, co, co jest największym problemem Inhumans, twoim zdaniem? Tego pierwszego odcinka, ty, pierwszych dwóch odcinków, które obejrzeliśmy. Jest dość drętwym serialem uh -huh. dla mnie. Meduza mnie dalej wkurza. Uh -huh. Już jak na nią patrzyłem, wiedziałem, że mnie będzie wkurzać i to, e to się... Momencik, bo prawdopodobnie będą spoilerki teraz. Ja mam takie pytanie, czy jak straciła włosy, czy dalej cię wkurzała? Później później pchnęła laskę kozikiem pod żebro, więc to jest, no trochę tak. Okay. Nie, bo dla mnie zdecydowanie największym problemem tych dwóch odcinków Inhumans nie było to, że aktorzy byli słabi, nie to, że historia była kiepska, nie to, że przez połowę drugiego odcinka oni chodzili i w sumie nic nie robili. Dla mnie największym problemem było to, że najmocniej w całym serialu kibicuje Maximusowi, który jest podobno zły. Ale on ma rację. On po prostu ma rację w tym, co on robi i pomijając te momenty, w których wychodzi z niego taki zwyrol psychopata, to on po prostu ma, tam, ma rację i dokonuje przewrotu wśród tych nieludzi ze, z moim zdaniem słusznych powodów i to, co jest właśnie ukazane na, gdzieś tam w okolicach końcówki tego drugiego odcinka, no ludzie go popierają, On nie, nie, nie, nie zmusza ich do tego, żeby ich kochali, czy żeby go kochali. czy coś tylko ludzie go po prostu popierają? Nie ludzie go po prostu popierają, prawda? I ja tak wiesz, po... wiesz, rządy charyzmatyczne były w różnych. Tak tak, tylko po prostu wiesz. Mamy sytuację, w której wiesz. Jest ta rodzina królewska. Mamy w ogóle cały ten proces, że no, rodzina królewska, która jest wzorem wszystkiego, jak na przykład nie płacenia za garnitur. No na przykład, tak. <głos> Ale chodzi mi o to, że wiesz, mamy, mamy ten proces przejścia tych, nie wiem, te, tego przepuszczenia przez mgły terigenu, tak? Jest tam taka scena i mamy, i mamy po prostu pięknie pokazane. Jak działa społeczeństwo i nie ludzi? Więc jedna babeczka ma fajne skrzydełka, lata i ogólnie jest fajna, drugi zyło, no, tak, dru skrzydła, i, i drugi koleś wychodzi, pomijając fakt, że nikt się nie kapnął, że jego manifestacja mocy to jest jakaś wiz wizja przyszłości to stwierdzili, że a w sumie twoja moc jest nieprzydatna, idziesz do kopalni rumbać do końca życia. Swoją drogą super rozwinięte społeczeństwo z minimalistycznym tronem. Minimalistyczny tron chyba zawsze wskazuje na to, że już jesteś wysoko rozwiniętym społeczeństwem mm -hmm. i po prostu fedrują korytarz łopatą. To, no, to też to, jest to, bardzo zastanawiające. Dokładnie. I gość, który ma wizję przyszłości, e, pomijając fakt, że nikt się nigdy z bardzo mądrych nie ludzi się nie kapnął, że ma, on ma moce, że po prostu to nie była jakaś mega migrena, e, jest, jest dość nieprzydatny, a, a, ale a, bardziej a, przydatnym jest gość, który ma projektor w ryju. Po prostu to jest. Tak. Jakie, jakie są twoje moce? Ja no mam projektor w mordzie. O, wspaniale, To zostaniesz królewskim projektorem. Dokładnie tak. No więc gen Generalnie ja właśnie mam to, ten, ten problem z tymi inhumansami, że wiesz, obejrzałem te dwa pierwsze odcinki ja w ogóle nie kibicuję ani Black Boltowi, ani Meduzie, ani Karnakowi, ani temu tam, co z tymi surferami się przesiedział, czy czwarte odcinka i pił piwo. Po prostu ja im nie kibicuję, ja nie widzę w nich jakiejś motywacji, znaczy dobra, widzę, ale ja nie widzę powodu, dla którego powinniśmy im kibicować. Nawet jak jest ta ten taki moment, w którym Black Bolt ujawnia w pewnym sensie po, powód wysłania tego tam jednego nieludzia na ziemię, na, po, na początku, jak on się tam nazywał, nie wiem, jakoś tam... Jak Triton albo jakiś no, inny Trident. No właśnie tam jakiś Aquaman, coś w ten deseń. No, no. Gdy jest ten moment, w którym on mógłby wyjawić, że ma tam jakiś ukryty plan i to nie jest tak po prostu, że wysłał go na śmierć. Ale <śmiech> może o tym powiedzieć. Dokładnie, ale on po prostu stwierdza na swój sposób, zaufaj swojemu królowi. No i to jest taki moment, w którym stwierdziłem, no ja bym mu nie ufał właśnie i bardzo bym mu nie ufał, więc od tego momentu właśnie, tak jak wspomniałem, nie licząc tych paru momentów, w których mm, Maximus trochę wy, wychodzi z niego ten psychopata, to ja mu jak najbardziej kibicowałem. Swoją drogą aktor, który gra Maximusa, Iwan Rion jest jedynym aktorem w tym całym serialu. On w Misfits grał, nie? Tak, w Misfits grał. Grze, grze. gościa, w... który dostał super mocy i mu odwaliło. No, troszeczkę, tak. No i w grze o Tron grał takiego dość, dość, mocno, dość mocno zawichrowanego gościa. Delikatnie mówiąc. Więc on troszeczkę może utknął w, tym, w tej konwencji, ale on się w niej znakomicie sprawdza. I w Inhumans był jedynym aktorem, który grał. Przynajmniej moim zdaniem. Bo. bo cała reszta była po prostu kiepska. Siostra Meduzy. E, e, Kryształ? Tak, no. tempa. Tak, Aha, spóźniłam się na coś super ważnego. <śmiech> Lol, napiszę na Instagramie o tym. nie nieludziowym nie Instagramie. No właśnie. Tak no no tak, postacie były raczej inne no, albo no postacie były nie tylko denerwujące ale też fatalnie skonstruowane moim zdaniem na przykład właśnie ta, ta zabójczyni od Maximusa no wiesz mega groźna ona tam wszystko co groziła ścianie że jej rodzinę zabija. Dokładnie tak ona jest mega groźna wszystkich pozabija ona jest mega zdolną zabójczynią po czym pi pierwszy pojedynek ciekawe... z meduzą ginie. Ciekawe jak sprawdzili jej moc jak wyszła z tych mgieł i co umiesz jestem mega zabójczynią o kurde. Bierę by no i oczywiście zabić w kopalni. <głos> Dokładnie tak. No, no cóż, no ja się z tobą jak najbardziej zgadzam. Te godzina 40 to, to był czas, który można było spożytkować na wiele innych, lepszych sposobów. Na przykład, nie wiem, na patrzenie w ścianę Czy cokolwiek. No ale no cóż, no. No przynajmniej wiemy, żeby po od odcinki zdecydowanie nie sięgać, że czasem ci recenzenci faktycznie mają rację. No. No i ja zdecydowanie po kolejne odcinki Inhumans sięgać nie będę. Zresztą w sumie po co, skoro serial i tak jest już praktycznie skasowany. No chyba, że Marvel tam znowu coś pociśnie, bo, to, bo nie wiem, czy słyszałeś. Um, agenci Tarczy w ABC. No. Piąty se no, serial miał być skasowany po czwartym sezonie, ale pojawił się Disney. i Powiedział, nie, nie, nie. Robicie piąty sezon, na no, co ABC? Dobrze, robimy. Więc Inhumans Inhumansami może być całkiem podobnie. No ale zobaczymy jak to będzie. No ja w każdym razie śledzić nie mam najmniejszego zamiaru. Natomiast Gifted? Czyli nowa pozycja od Foxa bazująca tak. na mutantach. Tak, no, natomiast Gifted, po polsku Gifted obdarowani, a jakże. No, no fajne. No całkiem, całkiem fajne, no nie powiem. Może nie był to poziom Legionu, który wiesz po pierwszym odcinku poczułem się jakbym dostał w ryj ich się więcej. Daję po prostu Bardzo dużo masochistycznych rzeczy się pojawiało w dzisiejszym odcinku. <grym> przypadkowo oczywiście mhm. natomiast no, w każdym razie jeśli chodzi o Gifted no to może nie jestem jakoś szczególnie oczarowany ale jestem zainteresowany na tyle by chcieć sięgać po przynajmniej dwa trzy kolejne odcinki zobaczymy jak to będzie no, dokładnie. E, jedyny zarzut jaki mam wobec Gifted to jest to że aktorzy drugo, postacie drugoplanowe są na razie ciekawsze od pierwszoplanowych przynajmniej dla mnie ta rodzina e, prawda się wydaje mniej ciekawa niż ruch oporu do którego dołączyli może wynika to z faktu, że o tym ruchu oporu w sumie w pierwszym odcinku było troszeczkę więcej, Faj, całkiem fajnie ich nakreślono, kilka znanych postaci się tam pojawia, jest Thunderbird, czy nie, to Warpad był, czy Thunderbird, któryś z nich w każdym razie. Chyba no, był. Raczej Warpad by u, u, u, chyba coś wiedział o X-Menach. Tak, War, Warpat to chyba tam miał raczej moce związane z trzęsieniem ziemi, czym mi się wydaje. A pan miał? Z trzęsieniem I on bo... był w bractwie? Za dużo tych mutantów do no jasnych cholery. No, w każdym tak, razie. Bo po... jak dużo osób w komiksach. <śmiech> w każdym razie pojawiają się, pojawiają się całkiem znane postacie, no Blink na pewno poznałem. Jest, są też nowe postacie, no jak na przykład kolej z latarką w ręce. Ale No jak go postrzeli, to miał. A ta, ta, ta faktycznie machał. Cześć, to ja świecę łapą. O, to ty. Tak, ale y, pomimo tego, że ta, ta moc może brzmi, brzmi trochę lakonicznie, tak w sumie głupio, ale, ale całkiem fajnie to udało się pokazać. Y, sama historia, no nie jest.. Niestety jest naznaczeni w Polsce. Naznaczeni? O, o fajnie. To dobrze. To dobrze. że. Trochę nie. lepiej niż obdarowany. No, dokładnie. Y, natomiast y, sama historia. <coughs> A sama historia nie jest może jakaś mega porywająca, ale jest na tyle ciekawa, żebym właśnie tak jak wspomniałem chciał sięgnąć po kolejne odcinki. Mam tylko nadzieję, że mm, bardzo fajnie wytłumaczono tą nieobecność X-Men i br Bratstwa Złych Mutantów. To, to mi się podoba, za to, za to na pewno plus. Aczkolwiek yy, chciałbym, żeby gdzieś tam w dalszych odcinkach tego serialu pojawił się chociaż jeden jakiś taki jeszcze bardziej rozpoznawalny mutant. Mhm. Najlepiej właśnie ktoś, kto z tymi X-Menami był. Żeby było właśnie taka, takie większe połączenie z tym wątkiem zniknięcia y, mm -hmm. najbardziej znanych mutantów. Ogólnie twórcy serialu zapowiadają, że ten wątek będzie poruszany. Y, ale może właśnie tam jakoś wiesz później w kolejnych odcinkach. Na razie będziemy się skupiać na tych postaciach, które już poznaliśmy. Jeśli chodzi o te postacie, które poznaliśmy, to mm -hmm. dla pewności to był Thunderbird, a, jednak. A, Polaris. Eclipse i Polaris. E Eclipse to jest ten, który ty, świeci, no ty. i Blink była. Blink i Polaris. no. no chociażby właśnie ta obecność Polaris, tak wiesz, tak w sumie takie małe marzenie gdzieś tam pod koniec odcinka. No, niekoniecznie, prawda, któryś aktor filmowy, ale gdyby tam się magneto pojawił, nie wiem, jakiś tam pozbawiony mocy albo coś, byłoby smutne. Albo mogliby dać kogoś, kto jest zawsze rozpoznawalny, i w sumie może go grać ktokolwiek. Jak najbardziej. No. Jak Juggernaut, chociaż go sobie trochę nie wyobrażam w tym serialu, bo tym <śmiech> swoją miednicą na głowie trochę by chyba psu konwencję, ale... No, ale też myślę, że dość kosztowne byłoby pokazanie jego mocy, jak demoluje wszystko. Mm. Bo co, co innego prawda, zrobić efekt specjalnej świecącej ręki, prawda, czy takiego bom, bąbla powietrza, czy, czy jak to nazwać, a co innego, wiesz, Juggernaut demolujący wszystko. Aczkolwiek i tak mi się wydaje, że w tym pierwszym odcinku dość, dość sporo pieniędzy na efekty specjalne poszło. Ciekawe czy będzie podobnie w kolejnych. Dla Myślę, że dla Foxa jest to całkiem fajny serial. Myślę, że się całkiem nieźle przyjmie. Ogólnie Fox ma taką też coraz mocniejszą ofertę seriali opartych na postaciach komiksowych, bo i Gotham tam leci, i Lucyfer tam leci. I Legion, prawda, też, też chyba na Foxie jest emitowany. Mhm. Albo i nie. nie. To jest mutant, więc. Mhm. Więc. Y więc no, to coraz szersza oferta też w Foxie i cieszy mnie to, że są to fajne seriale. Wbrew temu, co o go tam się mówi, ja dalej uważam, że jest to całkiem fajny serial, więc no, my, myślę, że będę będę sobie śledził kolejne odcinki. Przynajmniej nie wiem, Z2, 3. Jeżeli mnie nie, nie znudzą, jeżeli będą na co najmniej podobnym poziomie co, co, ten, co ten pierwszy, to to sobie będę śledził. I widzisz, Black Bolt ukradł garnitur, a ci zdemolowali maszynkę do cukierku. No. Kubańcy, Dobrze, bohaterowie. Skubańcy, no. I to są pozytywne. Po z nich mamy czerpać prawda? <laughs> jakieś ideały, jak tak można. Dobrze, ale przejdźmy, przejdźmy do komiksów. Najwyższa pora, w prawda? Końcu. Co my tutaj mamy? Mamy polski komiks. Yeah. Marek Oleksicki, Tobiasz Piątkowski. Więc już chyba wiecie o czym mówimy. Tak. I jest to Bradl. Tom drugi. Tom drugi, tak. Tym razem obyło się bez sześciomiesięcznych y, prób kupienia pierwszego tomu. No bo już go masz. Bo, tak, tak. Jest. Mam go od razu. Przeczytałem też. Mhm. Jest to jeden z tych tytułów, który przeczytałem po powrocie z Łodzi. Udało się to już zrobić. Mhm. Premiera była w Łodzi właśnie. Tak, tak. Zdecydowanie tak. I no ja mam wrażenia takie, że mi się, wrażenia ja wiem to, że mi się ten tom podobał bardziej od tomu pierwszego. Ja tutaj zacytuję takie słowa pewnej koleżanki z komiksowa, która powiedziała, że pierwsze tomy z reguły są gorsze od drugich, przy czym jeśli chodzi o przedstawienie, przedstawienie postaci, bo, bo one właśnie mają wiesz, zaprezentować tych głównych bohaterów, mhm. ale tą kluczową intrygę dopiero tak naprawdę poznajemy od drugiego tomu. Mhm. Jak najbardziej się z tym zgadzam, bo jednak pierwszy powinien ci przybliżyć postać, mhm. natomiast w drugim tomie wszystko wszystko się rozkręca. I właśnie drugi tom Bradla moim zdaniem się rozkręca zdecydowanie w stosunku do pierwszego i czytało mi się to dzięki temu też jak najbardziej fajnie. Mhm. Po tym jak w pierwszym tomie mieliśmy zaprezentowanie tych wszystkich ważniejszych postaci. Teraz już widzimy ich fakcji, tak dużo bardziej i przez to każda z nich robi się coraz bardziej ciekawa, zarówno Kazimierz Lewski, zarówno jego przeciwnik, który on może w tym tomie nie, nie za dużo robi, on głównie siedzi i czeka, ale robi... Helmut to... Radka? Tak. To... Ale, ale, on, ale on czeka w taki tak, konkretny on, sposób, on czeka, że... on czeka w taki sposób, że... Na pięciu ty czekasz, aż, aż ktoś przyjdzie do tego Radka, bo to jest... No, tak, du to, duże napięcie. To wprowadzę. było bar tak, bardzo fajnie rozpisane. Właśnie chciałem powiedzieć, że on czeka, ale czeka w sposób taki nieobojętny dla mnie, jako dla czytelnika. Mhm. Jest to ogólnie bardzo fajnie rozpisana postać Radkego. Do dowiadujemy się też nieco więcej o postaciach pobocznych, dowiadujemy się o paru wydarzeniach z ich przeszłości, które rzucają nowe światło na te poszczególne postaci. No zwłaszcza Heniek jest bardzo, je jego przeszłość jest bardzo, mhm. bardzo rozwinięta. Mhm. No i generalnie właśnie pomimo, te, pomimo tego, że znowu mamy ile tutaj jest stron, 48 jakoś tak, nie? To 48 nie, to... to już wiesz, <śmiech> tak. piątkowski raz zrobił, nawet dwa razy. Dokładnie, w, ka w każdym razie Bradl jest szybką lekturą, to, to się czyta błyskawicznie dosłownie, nie wiem, 20 minut w porywach do pół godziny, ale jest to naprawdę fajna lektura i, i absolutnie nawet przez moment nie żałowałem kupienia tego komiksu. Jedyne, co mnie troszeczkę rozczarowało w, w drugim tomie Bradla, to jest zakończenie samo. Tutaj postarajmy się nie spoilerować, tak jak w poprzednim odcinku, ale po prostu wydaje mi się, że za łatwo rozwiązano ten, ten główny wątek. Ale wiesz, to też jest ciekawe, bo spodziewałeś się, że mhm. to, to będzie wiesz, coś poważniejszego i znacznie bardziej wymagającego od Kazimierza Leskiego. Natomiast skończyło się jak się skończyło i nie spodziewałeś się tego. Nie, nie spodziewałem no, to, się tego, to, to dokładnie. tylko jestem po tym, co, co przeczytałem w tym finale, jestem troszeczkę zawiedziony, a nie że Ło, ale fajnie to wymyślili tak nie zaskoczyli, raczej, mhm. w, raczej w taki sens, w takim, w takim kierunku bym poszedł, ale to jest Prawdę powiedziała raczej mała wada, bo jako, jako całość drugi tom dla mi się mega podobał i cieszy mnie to, że podobnie tak jak w pierwszym tomie mamy też taki dość długi wstęp, który nakreśla nam realia też hi historyczne tamtych czasów I jest to napisane takim przystępnym językiem, mm -hmm. więc mo można się też dużo dowiedzieć, no i, co? No i, I te okładki. Tak, tak, okładki poszczególnych rozdziałów są, są bardzo fajne, ogólnie warstwa rysunkowa jest, jest super, tutaj Marek Oleksicki, No spisał się bardzo dobrze, no ale przyzwyczaił też mnie do tego, że, że gdy już bierze się za jakiś komis to naprawdę bardzo fajnie rysunkowo to wychodzi. Jest zapowiedź trzeciego tomu, tam mhm. gdzieś na, na końcu, czy jest tam data, nie pamiętam. Tom trzeci ukaże się wkrótce. No to czekam, czekam. Bo no, Projekt dokładki też jest tak dobry. Generalnie właśnie Bradley jest, to nie jest jakaś seria wybitna, prawda? to nie jest komiks, który prawdopodobnie będzie się bił o nagrody tam najlepszych komiksów przyszłego roku czy coś w ten lesie, ale to jest też komiks, który chyba każdemu, kto w jakiś sposób chciałby takiego polskiego bohatera, który nie jest w żaden sposób przerysowany mm. i idealnie pasuje do czasów, w których jest. To, to Bradla bym z miejsca każdemu polecił, Dokładnie. bo historia jest świetnie rozpisana i to jest zarówno taka trochę świeżość, a trochę taki powrót, jak było amerykańskie kino nowej przygody. Mhm. To dla mnie Bradl też jest powrotem do takiego, znaczy powrotem, jest takim komiksem sensacyjnym, połączonym z przygodowym, no oczywiście jest tam szpiegowskie klimaty, bardzo duże zaplecze historyczne, co, co bardzo doceniam mhm. i to budowanie y budowanie tego klimatu, zarówno w, w dodatku, gdzie masz galerię zdjęć z okupowanej Warszawy. Mm -hmm. tak, tego, tych dodatków jest całkiem sporo chyba, 6-8 stron. prawda? No, ja, ja, Coś ja, jak, no, tak. Ja ale nie. też te, te hasła, które są pisane mm -hmm. w duchu tamtych czasów, ciężarówkę do remontów, które mają, gdzie jest napisane remonty ukryte, piękno wnętrz wszelakich wydobywamy. To te, też buduje klimat, to, że się mm -hmm. pojawia y, fok. Mm -hmm też jest super. No to jest na mega poziomie komiks. Nie jest tak. to dzieło y, wybitne, które będzie, wie, wiesz, startowało do nagrody, chyba że za okładki to. No to. Okładko, <laughs> za okładki no. zawsze. Ale to, to jest y, świetny taki komiks na co dzień, mm -hmm. żeby przeczytać i dobrze się bawić. Tak, tak. I my się bawiliśmy przy drugim tomie, jak najbardziej dobrze. Mm -hmm. I cze cze czekam bardzo na trzeci okładki. O, te okładki. Jeśli okładka będzie taka jak tutaj w projekcie, też będę bardzo zadowolony. Mhm, tak, bardzo fajna. No. Więc tak, e, drugi tom Bradla, jeżeli jeszcze nie macie, to tym jak, naj, jak najszybciej powinniście mieć. Jeżeli pierwszego tomu Bradla to nie macie, to, no to kupcie, u, dwa. kupcie oba. To jest, to jest kwestia, można powiedzieć, groszowa. tam Cena okładkowa zdaje się. Z Trzy dyszki. Dwie... Trzy dyszki, więc, no, więc do, dosłownie jak na dzisiejsze standardy kwestia groszowa. Naprawdę bardzo fajny polski komiks, możecie możecie nabyć za ile, nie całe, nie wiem, pięć dyszek, sześć dyszek, wiem, co w, w tych okolicach, więc mhm. jak, jak najbardziej polecamy. Natomiast teraz zmiana klimatu. Mhm. O, wracamy, wrac znaczy wracamy, <laughs> przenosimy się na dziki zachód, do Lucky Luka Ziemi Obiecanej, to jest um, tą, który stworzyli goście tegorocznego festiwalu w Łodzi, czyli HD i żul. Według pomysłu Morisa <śmiech> autograf. <śmiech> w środku jest to Tom Ziemia Obiecana, który opowiada o tym, jak Lucky Luke został poproszony przez swojego kolegę Łamane przez przyjaciela o przetransportowanie jego rodziny do Home City. I tak zresztą miałem okazję rozmawiać z Ażdej Żulem trochę o tym komiksie podlinkujemy zresztą wywiad, bo tego nie zrobiłem, a go przetłumaczyłem. No, miałeś, miałeś co zrobić, no. Co miałem podlinkować? No. Ha, to tym bardziej podlinkujemy tym razem. Po raz pierwszy w tym komiksie pojawiają się Żydzi. I też jest dużo nabijania się z tego, że Żydzi w Ameryce? Jak to? Ogólnie jeśli chodzi o nabijanie się i różne nawiązania, jest ich naprawdę, naprawdę dużo, bo jak jest cała historia o e, właśnie e, Żydach, którzy udali się do Hollywood i widzimy braci Marks, którzy zostają przepędzeni różnymi strzałami, e, czy później e, do Gotham City sprowadzają się osoby, które na walizkach mają logo Supermana i logo Batmana, bardzo, bardzo fajna rzecz. Znajdziecie też nawet nawiązanie do Gwiezdnych Wojen, które jest w bardzo e, fajny sposób ukryte. Natomiast jest bardzo zabawny ten komiks dalej i spełnienie jakby tej schedy po Morisie i utrzymanie serii na tym samym poziomie przez tyle lat, no to jest, to jest spore osiągnięcie moim zdaniem. Nie wiem czy ty te nowsze laki y czytałeś? Nie, ja mam ogromne zaległości zarówno z Lakilukami, lukami, jak i ze smarfami, ale, ale dzięki A no, ze Smurfami to się nawet nie wypowiadam Dzięki Egmontowi to można spokojnie sobie teraz mm -hmm. nadrabiać sporadycznie, znaczy konsekwentnie, nie, nie sporadycznie Kon Konsekwentnie, Więc Dokładnie. tutaj no jestem zainteresowany tylko wiesz, wiesz jak jest, no Pieniądze pieniądz dokładnie, czegoś trzeba zrezygnować, żeby móc kupić coś. Mm -hmm. I Lucky Luke na razie jest tym zrezygnowanym tytułem. To prawda, chociaż cena nie jest zaporowa. Nie, nie, jest <śmiech> bardzo niezaporowa, ale wiesz, jak wyjdzie 4, 4 czy 5 tomów jednego miesiąca, to, to już się robi. Troszeczkę większy wydatek. Mm -hmm. ja, nie, no to, to oczywiście jak najbardziej. Natomiast polecam wszystkim, jeśli chcecie wrócić do Lucky to też, właściwie chyba każdy tom Lucky Luke jest dobrym momentem, żeby żeby, żeby wrócić do czytania o przygodach tego kowboja, warto. Warto mhm. przez humor, warto przez rysunki, które w żaden, w żaden sposób nie odstają te nawiązania do współczesności. Też, też są bardzo fajne. te Gwiezdne Wojny, o których wspominałem trochę do nawiązań historycznych, jak chociażby to, kiedy przejeżdżałem przez kanion. Po pew z pewnymi problemami i Lucky Luke słyszy zdaje się, że właśnie wygrał pan wojnę sześciominutową. To też tam nawiązanie do, do pewnych mhm. wydarzeń historycznych. Bardzo bardzo fajna rzecz. Widzę tylko, że została e, zmieniona e, onomatopeja. Ja wiem to tylko i wyłącznie dlatego, że e, scenarzysta mi o tym opowiadał, że mm, Żydzi tutaj bardzo się obawiali kozaków, ponieważ są to Żydzi ze wschodniej Polski, mhm. wschodniej Polski w tamtych czasach, więc z dzisiejszych terenów Ukrainy i Białorusi. Oni się bardzo obawiają kozaków i z tego co Żół mówił, matopeje zamiast wio używał dawaj, mhm. ponieważ po rosyjsku i tak dalej, i tak dalej, u nas jest wio, ale dalej. Jest, jest, jest w porządku. Mhm. Fajna rzecz, bardzo polecam. nowi twórcy dali radę. Jak najbardziej, no, że dają radę już trochę więc. Mhm. Natomiast e, ja chciałem opowiedzieć parę rzeczy o komiksie, który spośród przeczytanych łupów z MFK IG ostatniego jak dotąd zrobił na mnie zdecydowanie największe wrażenie i to są śmieci Derfa Bagderfa. Przypuszczam, że to jest jakiś pseudonim, bo to, się, to, to nie może się człowiek tak nazywać naprawdę. Um, śmieci opowiadają historię o śmieciarzach, o ich codziennych obowiązkach, o tym, jak sobie radzą w pracy i po prostu przygodach, jakie mają podczas zbierania śmieci. Głównymi bohaterami są dwaj... Mm, dwaj operatorzy śmieciarki Betty, którzy po prostu dzień w dzień przychodzą do pracy, chociaż jej serdecznie nienawidzą i wraz z kierowcą tejże śmieciarki wyruszają na swoje zadania. I, i to, co mnie tak mocno poruszyło w śmieciach, to jest to, jak bardzo ten komiks jest prawdziwy. To, to, co, spotyka, to co spotyka śmieciarka Betty na swojej drodze, jest takim fajnym odzwierciedleniem różnorodności społecznych, tego, tego, że ludzie są czasem normalni, czasem są totalnie zawichrowani, czasem są wredni, czasem są mili, uczynni i po prostu widzimy to wszystko bardzo, w bardzo sprytny sposób, ponieważ po prostu na podstawie śmieci wyrzucanych przez, przez ludzi do, do koszów i nie tylko, Cały komiks jest podzielony na cztery rozdziały, z których każdy z nich opowiada o innej porze roku. No i widzimy tutaj właśnie rozwój, znajomości tych poszczególnych bohaterów. Mamy coraz więcej informacji o miasteczku, w którym wywożą śmieci. I oprócz tego, że jest to po prostu fajna, wciągająca historia o dość błahym temacie, można by powiedzieć, jest tutaj też bardzo dużo wiedzy, którą możemy przyswoić. Tutaj twórca tegoż komiksu, on we wstępie wspomina, że pracował też właśnie jako śmieciarz swego czasu, ale nie jest to komiks w żaden sposób biograficzny, on po prostu zainspirowany swoją własną pracą zaczął tworzyć tą, tą opowieść, która dość mocno wyewoluowała w pewnym momencie, ale tak, mamy tutaj dużo, dużo wiedzy przekazanej przez, przez twórcy, jest tam na samym końcu na przykład jest takie porównanie, jak wygląda typowe wysypisko w stosunku do, w Stanach oczywiście, w stosunku do najwyższych budynków w Stanach i okazuje się, że góry śmieci, które znajdują się w Stanach potrafią przykryć praktycznie każdy bardziej rozpoznawalny budynek na świecie ze statuą wolności na czele, więc można się też tutaj dużo dowiedzieć, można wyciągnąć pewne refleksje no i też właśnie dla mnie to było takie interesujące, bo na przykład po przeczytaniu śmieci prawdopodobnie już nigdy nie wrzucę gruzu do worku na śmieci bo no tutaj są, są takie przypadki generalnie taka zabawna, momentami zabawna, momentami nostalgiczna, momentami smutna historia, ona bardzo silnie oddziaływa, oddziaływała na mnie jako, jako na czytelnika pochłonąłem ten komiks po prostu momentalnie on jest dość, dość obszerny, on ma już sprawdzam ponad 230 stron, więc jest to kawałek lektury, ale na tyle wciągający i na tyle ciekawej, żeby po prostu hmm, jak, jak zacząłem, tak już po prostu skończyć nie mogłem. Rysunkowo całkiem fajne, jest to, jest to czarno biały komiks, hmm, ale bardzo fajnie zostały dzięki właśnie poszczególnym odcieniom szarości pokazany ten brud, ten trud hmm, pracy śmieciarzy. Hmm, Poszczególne postacie w tych, w tych opowieściach są bardzo, bardzo realistyczne, bo mamy tutaj takiego, to się dzieje generalnie na, na terenie hrabstwa, dość, dość niedużego, no i mamy tutaj właśnie taki pełen przegląd, mamy po prostu marudzącego szefa, mamy takiego wiejskiego amanta, który podrywa wszystkie dziewczyny, mamy po prostu takiego, jakby to powiedzieć, trochę nieogarniętego nerda więc jest tu pełen przegląd po prostu różnych charakterów i wszystkie są opisane bardzo bardzo fajnie bardzo przystępnie bardzo szybko udało mi się z tymi postaciami zaprzyjaźnić chciało mi się czytać to po prostu non stop aż do samego końca na samym końcu stwierdziłem że z przyjemnością przytuliłbym kolejną, kolejną część no ale chyba chyba ta nie, nie powstała póki co więc yy, śmieci no naprawdę bardzo fajną lekturą są nie tylko, nie tylko ciekawą, nie tylko interesującą, ale również także dającą pewien, pewien, pewne nowe spojrzenie na tak błahą rzecz, jak, jakby się wydawało, jaką są wyrzucane śmieci. No i też można się czegoś dowiedzieć interesującego. Komiks został wydany przez wydawnictwo Pruszyński. On był początkowo zapowiadany przez wydawnictwo komiksowe, ale tam ze względu na pewne zmiany w organizacji zarówno wydawnictwa komiksowego jak i sklepu Gildi, jak i w ogóle całego serwisu Gildia to, to pe, pewne rzeczy się pozmieniały, nie było do końca pewne czy, czy Pruszyński ruszy z publikacjami tytułów, które, które można powiedzieć przejęli, no ale tak ale śmieci się ukazują ukazały, Comanchi się ukazuje, więc Pruszyński chyba tam całkiem nieźle sobie poczynia, no i cóż, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że śmieci zdecydowanie warto, warto mieć. Bardzo fajna historia, w twardej oprawie cena okładkowa 60 zł, nie jest to też właśnie jakiś mega duży wydatek, jak tam sobie obejrzałem na sklepach, to i poniżej, 40, poniżej 50 zł można go spokojnie dostać, a warto, naprawdę fajna, fajna lektura. No to super, chętnie sobie pożyczę, ja to tak od razu okay. zaznaczam. Ja natomiast chcę przejść do komiksu, nie Zina, pod tytułem Baras, który też zakupiłem zresztą w Łodzi. Na trzy tomy, ponieważ trzy były dostępne, mhm. łącznie ma być pięć. To według zapowiedzi z tyłu komiksu mają się ukazać wszystkie w 2017. Więc czasu coraz mniej. Czasu coraz mniej. Komiks opowiada o argentyńskich y, drużynach kiboli. Jest super. Je, jedyny problem, który miałem je, jest tak undergroundowy, że czasem miałem problem odnaleźć się w rysunkach. E, so, nie zawsze, natomiast w każdym komiksie zdarza się jeden kadr, gdzie muszę trochę dłużej przysiąść, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Bo z, zdarzało się mu być jak dla mnie niewyraźnym <grym> też jest czarno-biały, jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie no dla niektórych ma aha naprawdę <grym> e, no dla mnie nie <grym> dla mnie też nie, ale dla... uważam, że zawsze warto wspomnieć o tym, ponieważ niektórzy obserwując bo okładka powiem, jest kolorowa tak, ale obserwując po prostu, wiesz, fora czy grupy internetowe o, o komiksach, to nieraz widzę, że e, czarno-białe yy. więc no więc bardzo... Za cienkie, żebym kupił. To, tak. te, te, te, to jest chyba mój ulubiony argument, okay. stosunek grubości do dobrze Prze Przelicznik kwoty na stronę, tak? Tak, tak, tak. dokładnie to. Ah. Wracając. W wr wracając do Baras, e jeśli odnajdujecie się w takich klimatach poświęcenia dla, dla klubu, e kojarzycie trochę środowiska kibicowskie. I może jeśli kojarzycie środowiska kibicowskie w Ameryce Południowej, które um, często są dość ekstremalne, mm -hmm. um, powinien się Wam spodobać. Jeśli odnaleźliście się w filmie, jak, jak to się nazywało? Hooligans? hooligans? Tam, co było Green Street? No, myślę, że chodzi o Hooligans. No, chodzi o I, in, Inny film mi się teraz nie kojarzy. No to, to, to fajna rzecz. Jest taki argentyńskim, mocno brutalniejszym osiedlem Swoboda, e, opierającym się głównie wokół, samego meczu to tu nie ma za dużo, natomiast przygotowałem do meczu e, różnego rodzaju wpadki w stylu kradzieży, ciężarówki z jogurtem, z którym trzeba coś zrobić. Prze, prze, prze, prze, Faktycznie prze, wpadka, no. Przezabawny prze, prze moment. E, i wydaje się dość realistyczny, wiadomo postacie są mocno przerysowane, bo są, są ludzie bociany z gigantycznym, rozbudowaną mięśniową górą, torsem, natomiast z malutkimi nóżkami. Bardzo, bardzo fajnie jest to pokazane, natomiast przez to jak skonstruowane są dialogi, że są dość prost, krótkie, zwięzłe i wulgarne. Sprawia to taki realizm, że tak mogłoby wyglądać to środowisko tam. Mhm. Więc, e, czy akcyjniak? No w sumie można powiedzieć, że akcyjniak. Bardzo dużo nowych słów się nauczyłem. E, I w, w, właściwie sposobu e, łączenia słów. Fajna rzecz, dobrze się bawiłem. Na, na, na, naprawdę siedziałem i, i wsiąkłem e, w lekturę. W, w czasie kiedy to czytałem wczoraj sobie jeszcze odświeżyłem na szybko trzy numery. Ogólnie jest e, nie są jakoś objętościowo gigantyczne, ale są mega mega porządnie zrobione. Mhm. I te ilustracje, które są na wewnętrznej stronie, e, szkoda, że cały komiks tak nie wygląda, bo wtedy to już byłaby e, no kosmos. Mhm. Wtedy byłby naprawdę super e, super zrobiony. Ale jeśli chcecie komiksu o tym, o poświęceniu dla klubu, o okładaniu się po ryjach, o szalonych indiańcach, jak zresztą tutaj Już, często się... Ja mogę? Nie, bo tak przyuważyłem patroni medialni tegoż mhm. komiksu. Piłka nożna, to my kibice, 12 zawodnik i jeszcze... Radio Brazylia. I Radio Brazylia. No cóż, to, to my kibice to jest taka, taka gazeta, która mi się kojarzy tym, głównie z tym, że donoszą kto, kto z kim gdzie się prał po ryjach, aczkolwiek mogę się mylić po prostu. Zacz, nie moje klimaty, ponieważ piłka nożna jest mi obcym hobby, mhm. ale no, gdzie się, jeśli, jeśli, jeśli wiesz, gdzie się prali tak, żeby komuś krzywdy nie zrobić, to to. Nie moja sprawa, mm -hmm. byleby nie zatrzymywać pociągu jak ktoś jedzie do Łodzi na mm. festiwal komiksu. No na przykład to jest już zbrodnia. <śmiech> o tak. Ale z komiksem Baras e, warto, warto się zapoznać, e, to jest wydawnictwo Mandioka, tomy są po 15 zł dystrybucja Taurus Media. No. I myślę, że można jeszcze wspomnieć o tym, jak ten piąty tom, piąty zeszyt A, ma tak. wyglądać, bo to jest w sumie ciekawa sprawa. Mhm. Ostatni tom ma być zrealizowany, znaczy ma być narysowany przez twórcę Emilio Utrera, natomiast napisany przez kogoś wyłonionego w formie konkursu. Więc będzie przeniesienie baras na polskie klimaty. No najprawdopodobniej zobaczymy co tam, co tam wygrało. I ty, tego, tego byłby mega, mega, mega ciekawy. Myślę, że się świetnie, świetnie sprawdziło. No to w sumie taka ciekawa rzecz, bo Emilio Utrera, no jak rozumiem, skoro to jest komiks o argentyńskich kibicach, to on musi być argentyńczykiem. To będzie chyba taka pierwsza współpraca argentyńskiego rysownika z polskim scenarzystą i to jeszcze w dodatku tym wyłonionym w konkursie, tak? Więc no ciekawy pomysł. No i y, Mandioka, tak? mhm. wydawnictwo Mandioka no, te, zadebiutowało tym Barasem, takim z tego co mówisz bardzo ciekawym komiksem. Zobaczymy co dalej. Bardzo, bo, bo jest inny, bo nie stara się być e, czymś czym nie jest. Nie ukrywa, że jest brutalnym komiksem o brutalnym stylu życia, który osoby ze środowiska kibicowskiego w Ameryce Południowej mogą reprezentować. Mhm. Jest bardzo, bardzo fajny. W warto przeczytać, bo to jest trochę inne spojrzenie na świat, można się pośmiać. No chyba, że jesteście mm, osobami z góry przeczulonymi na tonę wulgaryzmów, no to wtedy możecie sobie odpuścić, natomiast jeśli macie do tego jakiś dystans nie lubię używać słowa dystans, ponieważ e, obecnie trochę dystansu stało się e, nowym, ale stary ja żartowałem. Ewentualnie nie jestem rasistą, ale. Okej. <śmiech> <śmiech> <śmiech> trochę dystansu. Mm. Warto się zapoznać. Zap zapamiętam. Okej, okay, natomiast ty już tak na deserek. Mm. Kolejny komiks z Międzynarodowego Festiwalu. Ja podejrzewam, że my jeszcze przez dobre dwa odcinki nie wyjdziemy z tych komiksów z festiwalu. Zapewne. Przynajmniej ja. Green Hornet. Zielony szerszeń z wydawnictwa Planeta Komiksów. Bardzo mocno czekałem na premierę tego, tego komiksu, ponieważ Green Hornet chociaż w Polsce jest dość mało rozpoznawalną postacią, to jednak jest to, jest to bohater z mega długą przeszłością. On już debiutował, to jest mega palpowa postać która debiutowała no masę lat temu. Taka ciekawostka był serial Green Hornet o przygodach tegoż bohatera i jego pomocnika I tam Kato. Bruce Lee był. Tak właśnie o to chciałem powiedzieć, tam w roli Kato występował wówczas jeszcze prawie totalnie nieznany Bruce Lee. W Polsce no, dotychczas z tym bohaterem chyba nic nie było. Mi nie kojarzy, żeby się gdzieś tam przewinął w jakiejś publikacji komiksowej. Od lat znajduje się te, on w ofercie wydawnictwa Dynamite, tam początkowo była seria Kevina Smitha, taka mocno współcześniona, wręcz dziejąca się w przyszłości. <śmiech> Pojawiały się, prawda, jak, jak to w Dynamite kolejne spin-offy, tam była seria Kato, była seria Green Hornet Year One, um, autorstwa um, Kurczę, Mata Wagnera o była całkiem fajna no i tych tytułów pojawiało się coraz więcej. W pewnym momencie pojawiła się też 12, 13 numerowa seria autorstwa Marka Wade'a i Mark Wade w wstępie do, do tego zbioru, który, czy też w posłowie, gdzie ten gdzie to, gdzie to jest? Hmm. We wstępie, tak, w wprowadzeniu. Mark Waid zarzeka się, że chce stworzyć historię możliwie jak najbliższą tym, tym pulpowym dziedzictwu Green Hornet'a i nie tworzy historii o superbohaterze, chociaż z tego jest najbardziej rozpoznawalny i to muszę przyznać, to mu się fajnie udało, że stworzył opowieść o takim bardzo palpowym zabarwieniu, gdzie co prawda mamy zamaskowanego gościa w charakterystycznym zielonym kostiumie ale nie jest to w żaden sposób jakaś super bohaterczyzna. To co mi się bardzo spodobało w tym komiksie to jest taka reinterpretacja głównej postaci ponieważ nie mamy tutaj e nie mamy tutaj gościa walczącego z przestępstwem, z przestępcami w otwarty sposób, mamy Green Orneta, który stara się przekonać przestępców, że jest najgroźniejszym z przestępców i to, to jest całkiem fajne, pomysłowe, nie do końca momentami to się udało, bo na przykład jest tutaj taka scena, gdzie, uwaga spoiler, żeby przekonać złoczyńców, że jest bardzo wielkim złodupcem, podpala policjanta i zrzuca go z dachu, tam parę stron później się dowiadujemy, że był to przebrany kato, tylko po prostu scena jest taka dość naiwna, bo przestępcy od razu mówią, o Jezu, dobra, jesteś naj, najlepszy i słuchamy Cię, a nikt się nie, nie pofatygował sprawdzić, czy mamy, prawda, jakieś ciało, chociażby tam te trzy, trzy piętra niżej, no ale to, to są takie szczegóły, bo mm, no, trzeba mieć pewne prawda, zawieszenie niewiary podczas czytania tego typu historii, zarówno superbohaterskich, jak i takich e, nie do końca superbohaterskich, ale, ale myślę ocierających się w, w, pod pewnymi względami o, o, o, o trykoty. Mm. Markowi Wade'owi w, w tym tytule udało się bardzo fajnie nakreślić taki retro noir klimat tutaj właśnie nie wiem czy bardziej retro czy bardziej noir raczej to jest taka mieszanka jednego i drugiego sama historia nie jest do końca osadzona w jakimś konkretnym przedziale czasowym, ale mamy tutaj takie szczególiki, które zdradzają, że może mogą to być lata 20, mogą to być lata 30. to nie jest w każdym razie do samego końca konkretnie powiedziane ale Wade'owi udało się bardzo fajnie te, ten, te miejsce akcji przedstawić i tutaj właśnie widać taki taki mega właśnie palpowy dla, dla mnie dla mnie bardzo przyjemny bo, bo w te, tego typu komiksach siedzę, staram się siedzieć od dłuższego czasu no i ten klimat bardzo fajnie został napisany sama historia skupia się na, na tym iż Breed Raid czyli zielony szerszeń On pomijając te, właśnie je, tą jego walkę z przestępczością jako zielony szerszeń jest także właścicielem gazety, która dość mocno uderza w, w przestępczość e, zorganizowaną no i mm, Raid staje się zbyt pewny siebie, jak to w tego typu e, sytuacjach e, bywa po prostu dzieje się coś, czego nie przewidział i jesteśmy świadkami takiego powolnego upadku fajnie zostało to rozpisane, tak dość pomysłowo Ma, mamy tutaj historię wiarygodną na tyle, że e, podczas lektury się nie zastanawiałem nad tym, ale jak to, ale dlaczego m, czy to nie jest takie zbyt naiwne, ta historia nie jest naiwna jest bardzo fajnie, jest bardzo konsekwentnie napisana od samego początku do końca jest bardzo fajna dynamika pomiędzy Raidem i Kato e, jedyny zarzut właściwie jaki mam do, do tegoż komiksu to jest właśnie to, że um, trochę zbyt szybko z tego upadku on wy, wyszedł. Tutaj nie, nie chcę mówić dokładnie jak to, jak to było, trochę się spodziewałem, że to potrwa nieco dłużej, um, ale to jest tylko też taki ma, mały szczególik. Jako, jako całość e, Green Horneta od planety komiksów czytało mi się bardzo fajnie e, Tom pierwszy rysowany przez Daniela Indro. To jest, to jest rysownik, który w Dynamite jest praktycznie na etacie. On tam co moment przeskakuje z jednej serii do drugiej serii. Bardzo fajnie się odnalazł w klimacie. Świetnie, świetnie momentami przedstawiał takie, takie większe pojedyncze kadry. Rysunkowo bardzo fajnie. Scenariuszowo też przyzwoicie. Nie jest to może Mark Waite, którego znamy z takich tytułów jak Daredevil z Marvel Now czy, czy też jego najbardziej rozpoznawalne twory dla DC Comics, ale to wciąż jest bardzo solidny Mark Wade i też kolejny solidny tytuł w ofercie Planety Komiksów. Całość nie jest długa, ponieważ cały Green, Green Hornet zamknie się w dwóch tomach. Fajnie zostało to wydane. Cena okładkowa 64,90 też jakoś nie przeraża. A myślę, że jest to kolejna fajna, solidna pozycja z wydawnictwa Planety Komiksów. Takie bardzo, bardzo w ich klimatach. Ale też bardzo urozmaicąca to, co jest na rynku, prawda? Mm -hmm, planeta tak. Komiksu znalazła sobie taką niszę. Tak, tak, zdecydowanie. I bardzo chciałbym trupie gatki jeszcze jakieś. Tak, no, jakiś drugi sezonik, coś ten deseń, tak. No, no tak, ja, ja kiedyś ci już mówiłem, prawda, że hmm, Planeta Komiksów... To jest chyba, nie wiem, 10, 11 komiks, trzynasty, Gri, griny, Green Ornet jest trzynastym albumem Planety komiksów i ja z nich nie mam tylko jednego. Więc muszę, myślę, że można śmiało powiedzieć, że ich oferta do mnie jak najbardziej przemówiła i mam nadzieję, że w kolejnych przypadkach będzie te, tak samo. No tym, notabene tym jedynym niekupionym komiksem od nich przeze mnie z Blackkiss. Ta, tak, tak w ramach ciekawostki, bo tak się jarałem innym, prawda, jak przyjechał do Łodzi, a, a Black, Black nie kupiłem. Ale z drugiej strony byłem jedyną osobą, która nie stała z Black Kisem do niego. Dlatego tak, tak. wygrałeś. No tak, znaczy, tr troszeczkę. troszeczkę byłeś jedyną osobą, która nie stała z Black Kissem na stoisku. Tak, na stoisku planety komiksów. Bo co się działo w strefie autografów, to nie wiem. Wracając do zielonego szerszenia, myślę, że zdecydowanie warto dać temu komicowi szansę. To nie jest może coś szczególnie wybitnego, co zmieni wasze życie, ale to jest kolejny taki właśnie fajny, relaksujący no, akcyjniak. Może to trudno nazwać akcyjniakiem, ale bardzo fajna historia, którą dobrze się czyta pomimo tego, że nie jest to coś, do czego prawdopodobnie będziecie często wracać, ale i tak myślę, że warto. No i super. I na dzisiaj to by było wszystko już z naszej strony. Mhm. Wracamy za dwa tygodnie. W odcinku 46. Tak jest. I dziękujemy, że byliście z nami. Jak zwykle komentarze są do Waszej dyspozycji. Dawajcie znać, co tam sądzicie. Gdybyście chcieli o czymś konkretnie usłyszeć, to też zachęcamy do kontaktu. Mhm. Postaramy się odpowiedzieć na te prośby. Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Do Im... zobaczenia. Cześć.